I witamy bardzo serdecznie drodzy słuchacze w 128 odcinku podcastu Bezimiennym standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Krystian Kendera ze mną w moim wirtualnym studiu będzie. Tomasz Zawadzki? Trochę przeziębionych, ale witam wszystkich. Dlatego będę go wycinał. Rafał Radomyski? Dzięki wielkie, cześć, witam. I to wszystko. Słuchajcie, jedziemy 128 odcinek. 128 odcinek i w końcu powiemy sobie dzisiaj o... God of War. Tak, to będzie główny, główna, główny, główny temat naszego odcinka. Powiemy sobie o Bogu Wojny. Najnowsza część wpada na nową generację konsol. W sumie gra z zeszłego roku, ale nie, nie, nie tak dawno wyszła. Jeszcze nawet mówiło się ostatnio chyba w zeszłym tygodniu o tym jak miałby wyglądać dodatek i czemu też nie powstaje DLC. A szkoda, bo trochę chyba tak wygląda jakby miał, ale e, dzisiaj sobie to o tym dobrze powiemy i tak taka dosyć ciekawostka fajna, że wszyscy w trójkę ograliśmy tę grę i, i będzie grubo, myślę, że będzie grubo, szczególnie, że prze, przed, przed nagraniem jeszcze Tomek wczoraj mnie już usunąć ze znajomych, więc właśnie a propos tej gry, więc, więc będzie grubo, będzie grubo, będą ostrza, ostrza chaosu, tak? Ostrzo chaosu. No, słuchajcie, więc standardowo jedziemy z Hyde Parkiem. Ja jeszcze tylko powiem, że nagrywamy wieczorem 28 stycznia. Eee, więc jedziemy, eee, Tomek, ze względu na to, że ty jesteś chory, niech zacznie Rafał. Co tam u Rafała? No, cudownie. No więc cóż, Forza wjechała dosyć mocno korzystając z Game Passa na, na Xboxie i przetestowałem sobie tą gierkę tak, tak. Myślę, że dosyć solidnie, bo wbijem już wyższy poziom niż większość znajomych, których gdzieś tam kilku sobie ściągnąłem na konsolę. Nie wiem, czy będzie moment, żeby gdzieś tam ją sobie przyrównać, natomiast na pewno nie jest to taki cudowny twór, jak, jak był chwalony. Jest to, jest to po prostu bardzo fajna, dobra gra, ale, ale dużo można by na nią ponarzekać. Zobaczymy, czy będziemy będzie nam się chciało z Tomkiem wracać do tego tematu, bo przedyskutować już to kiedyś przedyskutowaliśmy sobie na, na privie. No niemniej jednak Xboxa się hejtuje za to, że w pudełku nie ma akumulatorków, chociażby dopada. Jest to moim zdaniem straszna kicha. Eee, już pierwszy zestaw baterii sobie zużyłem, musiałem je wymienić, zamówiłem jakieś tam akumulatorki do ładowania. Fajnie, że można wymienić je na baterie, no ale nie zawsze te baterie trzeba mieć, w, znaczy nie zawsze ma się je w domu, no i, i, i wyobrażam sobie sytuację, w której mógłbym się wkurwić, że mi padło, bo jednak nawet krótko działające baterie od Playaka to zawsze można powerbanka podłączyć, czy, czy ładowarkę, czy cokolwiek. Eee, no i cóż, e, gameplay i Xbox spowodował, że wyjebałem cały transfer na LT. W związku z tym nasłałem bardzo dużo miłych słów do cyfrowego Polsatu. I co się okazuje? Okazuje się, że od września zeszłego roku T-Mobile ma ofertę już dla takich ludzi jak ja, czyli... Dziwnych ludzi, którzy, no takich dziwnych ludzi, którzy nie mogą się podłączyć internetem po kablu eee... ja myślę, że dzieci z Kambodży mają lepszy dostęp do internetu Ja, myślę, niż ja, ja myślę, to, że bez tam, obrazy on, on w Kenii miał lepszy zasięg i większy limit niż tutaj, nie? a żebyś wiedział, w Kenii to słuchaj było tak zajebiste, że wychodziłem 300 metrów w morze kurwa i miałem wiesz, zasięg wi-fi po prostu sobie tam wiesz Cykam fotki, dobra. Natomiast mm. y, tylko odnotować pragnę ten fakt, że y, jest taka oferta. Jakby ktoś nie wiedział, szukał, bo mnie taka informacja ominęła, pomimo że gdzieś tam śledzę zasadniczo wszystkie takie newsy i, i nie wychodzi drogo, bo, bo 45 zł lub 60, y, 49 lub 65, zależnie od tego, jaką prędkość y, możemy wyciągać, to sobie możemy y, za 20 megabitów mieć 49 zł, za 65 zł. Y, do 60 megabitów, jeżeli wyciągamy tyle i nie ma żadnych limitów na transferze i to jest najpiękniejsze, więc taki internetik sobie można sprawić. No i co? No i efekt taki, efekt jest taki, że już jest 25 gier ściągniętych na Xboxie, nie wiem kiedy to pogramy wszystko, ale ale dobra, będzie spoko. Będziemy nadrabiać. Z kolejnych rzeczy no po, po, po... Kilkudziesięciu godzinach, tam około 40 wepchniętych w forze, to wróciłem do Godowora, tutaj pod namowami Krystiana, żeby do odcinka się przygotować. No i Godowora skończyliśmy prawie, tak powiedzmy, 95% mam, reszta skończyła, więc będziemy yy, unikać największych spoilerów i, i sobie o tym gdzieś tam podebatujemy. Eee, Mów za jest... siebie, no. no. No ho, ho dobra. I, I co? I mamy jeszcze tematykę krótką, ale treściwą kinową. E, w żołnierskich słowach. E, byłem na Bumblebee i jest to moim zdaniem chyba w ogóle najlepszy film z, z nowożytnich Transformerów, bo jest pięknie inspirowane g 1 yy, oryginalnymi po prostu transformerami i, i, i mnóstwo jest tam smaczków dla, dla takich fanów, powiedzmy jak ja. Yy, chociaż oni pewnie już wszyscy to obejrzeli. W ogóle dwa tygodnie po premierze filmu już nie można było z napisami praktycznie obejrzeć. Na ostatnim sensie w Warszawie byłem z napisami słuchajcie, 20 chyba trzeciego, stycznia, więc to jest dramat, nie? Yy, mhm. Co więcej, no oczywiście jest historyjka taka trochę, wiecie, naciągana, taki Origins, że, że, że jakaś dziewczynka ten samochód znajduje, więc mnóstwo jest takich ckliwych elementów i, i, i ten Bumblebee sobie przez połowę filmu zachowuje się jak przygarnięty kot, którego po prostu trzeba od zera wszystkiego nauczyć, bo tam się nabawił jakiejś elektronicznej amnezji eee, i to jest takie... Trochę słabe z jednej strony, bo ogranicza ilość akcji, dodaje dużo humoru, ale w sumie nie ma się co tego czepiać, bo, bo, bo całości i tak się bardzo fajnie, gdzieś tam przyjemnie ogląda. Eee, kolejnym filmem to był wczoraj świeżo zaliczony tak zwany Glass. Eee, I ten film był dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie wiem czemu i nie wiem czy wy też wszyscy o tym wiecie, ale eee, to jest ogólnie zakończenie trylogii, która się zaczęła w 2000 roku od filmu Niezniszczalny z Bruceem Willisem, Unbreakable. I w żaden sposób to nie było reklamowane jako zakończenie tej trylogii. Nawet na plakatach filmu było napisane, że to jest film reżysera hitów takich jak właśnie Niezniszczalny i drugi tytuł to jest Split, przy czym obydwa te poprzednie filmy opowiadały sobie jakieś niezależne nazwijmy to historie no i jak się okazuje w tym samym uniwersum były i, i część trzecia y, powoduje jakieś zwieńczenie tej historii e, przestrzegam przed jednym film jest za długi i jest cholernie nudny bo to nie jest film akcji jeżeli chodzi o, o jakąkolwiek tematykę nazwijmy to komiksowo superbohaterską w takim dużym cudzysłowie e, bo, bo, bo tam niby są takie postacie które gdzieś tam doszukują się powiedzmy tych, tych swoich supermocy mają je, nie mają, tam jest właśnie ten wątek poruszany, ale jest to strasznie przegadane, strasznie, strasznie takie pod kątem psychologicznym rozciągnięte i, i w sumie za wiele się ciekawego nie dzieje. Poza tym, że sporo frajdy dopracowanie pewnych elementów stwarza takich jak właśnie tam odniesienia do pierwszej części, to, że ten, ci sami aktorzy są, czyli jak Jakiś tam dzieciak, syn głównego bohatera sprzed 17 lat, dzisiaj również jest jego synem i widzimy go dorosłego. I cały film kradnie w zasadzie jedna rzecz. Cały film kradnie bohater, który jest który posiada 24 osobowości. To jest główny bohater filmu Split. Grany jest przez tego aktora, który był, yy, który był profesorem Xavierem w X-Menach Originsie. Nie wiem, czy kojarzycie taką mordkę. Yy, on po prostu zagrał niesamowicie. Wyobraźcie sobie, że po prostu z sekundy na sekundę zmienia się jego charakter na przykład na dziewięciolatka, a po chwili jest już jakąś dziewczyną, a potem jest jakimś facetem i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tak niesamowicie wiesz, przedstawia i gra te postacie, że, że to jest szapoba i, i naprawdę robi wrażenie, ale nie zmienia to faktu, że cały film jest rozciągnięty trochę sztucznie i, i jeżeli nie pamiętacie tego, tego pierwszego filmu, to raczej niespecjalnie uznałbym, że jest co nadrabiać. I co więcej, byłem jeszcze na jakimś filmie i nie pamiętam na jakim, więc chyba sobie darujemy tym razem. O czyli, czyli słabym. Nie, po prostu zapomniałem, ale już nie pamiętam na czym. A, wiem na czym byłem. Na Ralfie N Demolce. Też nudne. No to to że słabe... Tak, to jest taka, wiesz, bajka, no śmieszne, znaczy za jedną rzecz muszę by po, po, pochwalić tą animację, no tam jest kilka fajnych rzeczy, ogólnie jest bardzo ciekawie i, i zabawnie przedstawiony internet jako, wiesz, od wewnątrz, taki świat nazwijmy to i, i można powiedzieć, że nawet dosyć zgrabnie bardzo dużo jest takich elementów, z których można się pośmiać, obserwując ten internet od wnętrza, te, te, te różne tam Tak, historiki. teraz chamsko się wetnę, ale bo mam fajną anegdotę do tego, jak właśnie mówisz, że internet jest pokazany od wewnątrz. No. E, mianowicie, nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj moja córka ogląda sobie, wiesz, na Netflixie bajki i nagle bajka się zatrzymała, nie? Wiesz, wielki krzyk, co się dzieje i, i wiesz, tata, włączy, włącz bajkę. Ja patrzę, że akurat, wiesz, internet zniknie. Nie wiem, czy, czy wiesz, czy, czy z routerem coś się to czy po prostu przerwanie w internecie. No ja wiesz, no ja do 3-latki mówię, no słuchaj, no nie mogę ci włączyć, bo internet zniknie. Wyraz twarzy, jaki na niej był, to, to, to w tym momencie się też się też skumałem, wiesz, jak wytłumaczyć dziecko, co to jest internet, nie? Może taki film trzeba właśnie pokazać, bo domyślam się, że pewnie większość gówniaków, jakie są teraz na świecie, to nie mają pojęcia jak działa i na czym polega internet w ogóle. Nie? Powiem ci, że tam nie? jest to pokazane dosyć obrazowo, szczególnie, że te automaty do gier, w których sobie żyją postacie z pierwszej części, tak, oryginalne z tego właśnie salonu gier. Który wspominałeś ostatnio, no są odłączone od internetu, tak? I, i dopiero sobie ten router jakiś tam ktoś przy, przymontowuje, i oni pokazują, jak wygląda to wyjście do internetu. Tam, wiesz, wyszukiwarka, jak działa. No, no dużo jest takich śmiesznych, wiesz, elementów, jakaś, mm, powiedzmy, jak wyskakują ci te okienka na stronach, nie? pop takie, wiesz, z reklamami, to, to tam jest, wiesz, yy, zatrudniają właśnie z takimi tablicami takich, wiesz, podejrzanych typków i oni, wiesz, podchodzą do ciebie i ci takimi tablicami przed ryjem, wiesz, wystrzeliwują i, i naciągają cię na to, Choć choć, wiesz, coś gdzieś tam strzelamy. No dużo jest elementów, nawet do Dark Webu nawet jest zejście, więc yy, dosyć, dosyć szeroko, powiedzmy, po tej sieci się przeciągnęli. Yy, plusa dostali za to, że to jako film Disneya yy, zostało tak napisane, że Disney sam z siebie toczy Bekę i to mi się spodobało. Nie wiem, czy oczywiście każdy to ci taki pewnie nie dostrzegą, ale wiesz, tam jest y, motyw jakiś, że z księżniczkami y, jest, jest scena, nawet gdzieś tam była chyba na trailerze, y, jakaś taka komnata ze wszystkimi księżniczkami Disneya, to wiesz, same z siebie po prostu, wiesz, y, pompę robią, jak to one, wiesz, szukają dorodnego samca, wiesz, i, i tego typu jakieś historie. Eee, taki taki do odbębnienia film no, nie da się ukryć, że mm, były lepsze filmy o grach tak no, fajnie gdzieś tam zobaczyć znajomą mordę jakiegoś Pacmana czy wiesz czy, czy inne takie eee, klimaty ale, ale nie, nie nie robi to jakoś tam super myślę, że Toy Story to jest wiesz niedościgniony wzór jeżeli chodzi o jakieś tam animacje a, a ten Ralph demorka pierwszy pierwszy mi się chyba bardziej podobał ten jakoś uznaje za trochę Stracony czas. No i w sumie, w sumie to tyle. Nie będę więcej tam smęcił, męcił. Teraz, mm. co teraz? Teraz Krystian. No dobra. E, mogę być ja. E, zanim. A, albo może zacznę o grach. E, hmm. Pograłem w Gadowora. E, słuchajcie, pograłem w Gadowora i na tyle pograłem w tego w Gadowora, że nie mogłem się od tego oderwać. E, I to naprawdę nie mogą się od, od tego oderwać. Chociaż jedna rzecz to tak miałem na końcu głowy, że kurczę, no, do poniedziałku muszę mieć ją, muszę ją przejść, bo, no, ma podcast, no, bo trzeba nie powiedzieć, ale z drugiej strony, no, z drugiej strony to też tak nie do końca, bo naprawdę chciałem się w to grać, chciałem się w to grać i, i ja jestem zwolennikiem oglądania, grania w jakichś tam odstępach, tak? Oglądam jeden serial, nie pierdolne 3 czy 4 pod rząd. Nie ma takiej opcji. Dla mnie to się nie jest celem. E, tak samo mam z grami. Ja lubię sobie to wszystko dawkować. Ale powiem wam, że tak gadowora, tak gram drugą, trzecią, czwartą godzinę i tak... No kurwa, chce mi się w to grać, tak? E, no, więc, więc po prostu cisnęłam je do niej i w sumie głównie, jeżeli chodzi o konsolę, to tylko i wyłącznie e, to. E, ściągnąłem sobie tego Antema. E, no, ale niestety... Ale niestety powiem wam szczerze, że e, że no nie, nie, nie mogłem tego odpalić ze względu na to, że będę mógł dopiero to zrobić za tydzień. E, no poza tym oczywiście e, jak moja dziewczyna sobie coś tam gra na konsoli, to ja sobie odpalałem Magica na kompie i grałem sobie w Magic the Gathering Arena. Jest to zajebista gra i po prostu uwielbiam w nią grać. E, I jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to to wszystko jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, które oglądałem, to obejrzałem, to kończę, jestem na osta ostatni odcinek, mam tego Altered Carbon, e więc już jestem przy końcu, początek był dobry, druga część jest już słabsza, niestety, jest słabsza, a Tomek mi trochę, trochę trochę mnie zaintrygował tą książką, ale nie mam czasu, kurczę nie mam czasu, ale, ale naprawdę jestem ciekaw jak to wygląda tam tym jak on jest takim przechujem jak to wygląda w książce kurwa, faktycznie kurwa Tomek, on się tak jąka, że ja jebnę dzisiaj z tą nie, rzeczą, nie, wiesz co, ja już, ja już mówię drugą godzinę, ja już, ja już na, nagrałem coś w ogóle wcześniej i godzinny wywiad taki miałem, może wam później powiem, więc ja już jestem trochę no. E, e, no, więc, to e, coś jeszcze, jakieś, jakieś głupie filmy oglądałem, to nie ma żadnego znaczenia. E, no, i oczywiście, e, będziemy w Polsce niedługo, będę w Polsce niedługo, A, ale słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć dosyć, e, dosyć fajną informację. Otóż, e, w końcu udało mi się, w końcu dostałem aktualizację do Androida 9 no okej, okay, tam mam tego androida, fajnie tam parę rzeczy jest, aczkolwiek jak to z tymi androidami bywa wielkiej różnicy to nie robi tak, ale słuchajcie, dziś, dzisiaj, dzisiaj w ogóle miałem mindfucka kompletnego, jeżeli chodzi w ogóle o telefon i o Anglię e, może być też to dla was dosyć e, fajna ciekawostka, otóż wyobraźcie sobie, że biorę sobie telefon standardowo z muzy muzykę sobie odpalam, idę sobie pod prysznic zostawiam sobie telefon, leci i tak kurczę za głośno jest i naciskam sobie guzik żeby ściszyć, a, a przez przypadek nawet nie ogarnąłem, że nie nacisnąłem tego guzika, tylko naciskałem guzik od wyłączania i włączania telefonu. Od obrazu powiedzmy też. I słuchajcie, na, na, na, kurwa, poczek ale poczek ty poczekaj, ty poczekaj, termalizm. poczekaj to, bo to jest ważne. To jest ważne. Mogę ci uratować życie. Na naprawdę. Słuchaj, słuchajcie, i tak sobie i tak sobie, sobie biorę ten prysznic i sobie tak naciskam, że chcę przyciszyć, kurwa coś nie idzie, nie? I naciskam, naciskam, naciskam. No kurwa, co jest? Naciskam, naciskam, i muzyka mi się wyłączyła, całkiem, nie przyciszyła, wyłączyła mi się. Słuchajcie, odpalam telefon, patrzę, że mój mądry telefon wy, wykręci mi numer na 112, na pomoc, jakąś tam emergency, tak? I, i po prostu odebrała jakaś babka, no ja, ja szybko się e, rozłączyłem. Więc e, wyobraźcie sobie, że jeżeli naciśniecie parę razy na telefonie guzik to zadzwonicie do emergencji. A jeszcze powiem wam ciekawszą anegdotkę, że jak zadzwoniłem na tę emergency, jestem w Anglii, tak? Więc w Anglii jest to trochę, inaczej to troszeczkę działa, ale jak, jak jestem w tej Anglii i tak rozłączyłem się, wykąpałem się, patrzę, ktoś dzwoni do mnie, nie? O, taki Jaki numer, że... że naciskałeś? Że... Może ja też tak mam. Eee, ale to parę razy go naciskałem, tak jak wiesz, no pięć, 6, 7 razy. Po prostu naciskałem, go puszczałem, naciskałem, puszczałem, nie? Eee, od, od włączania i wyłączania ale słuchajcie i po, po, tym, po 10 minutach patrzy telefon na mnie dzwoni nie no, dzwonią z tego emergencji pewnie nie no dobra no, no to ja tam odbieram no dzień dobry bo to zgłoszenie było że coś się stało nie ja mówię nie no no kurczę mam nową prawdopodobnie mam nową aktualizację androida mi się popierdoliło coś nie ona mi mówi no dobrze no to muszę wziąć i tak pana dane no to podaję dane adres gdzie mieszkam i tak dalej postkot wszystko dobra okej okay. słuchajcie po 5 minutach dzwoni do mnie kolejna osoba dzień dobry bo ja tutaj miałem zgłoszenie a ja mówię, nie, no już dzwoniliście do mnie, że nic mi się nie dzieje, nie? Że wszystko jest okej, okay. po prostu pojebał mi się telefon. I, I to też pokazuje, jaka Anglia jest zajebista, po prostu, że tak się o mnie martwili, że jeszcze dwa razy do mnie dzwonili, czy mi się nic nie stało. Nie wiem, czy w Polsce jakbyście zrobili sobie jaja, czy ktoś w ogóle by do was odzwonił. Tu, tu jest yy, pytanie. Ale z drugiej strony pamiętajcie o takim guziku. Telefon dziś macie, nie wiem, umieracie, krwawicie, wiecie, że nie zadzwonicie, to naciśnijcie parę razy ten guzik, otwórzcie telefon i ktoś yy, do was coś powie. Ale powiem wam jeszcze ciekawszą opcję, że jak ja to zrobiłem, to ja nie mogłem rozłączyć się, w żaden sposób nie mogłem się rozłączyć, nie, nie działał mi wyświetlacz, nic nie mogłem zrobić, M mo mogłem go tylko i wyłącznie zresetować nawet nie wyłączyć, zresetować tak jakby, nie wiem, wiem co będziemy robili jak przyjedzie Eee, będziemy to testować. Możemy to przetestować, ale nie, ale po prostu ja byłem w szoku, tak? Bo takie, takie gówno, ale może kiedykolwiek komuś to uratuje, jeżeli kto wie, tak? Może mówię, może jakiś nożownik będzie, wy, wy się wykrwawiacie, macie ten telefon, naciskacie pięć razy, nie musicie dzwonić, tylko coś tam mówić, a ja dobra, umieram, coś. No nie wiem, różne są rzeczy, tak? No, ale to, to tak pod, pod ciekawostkę, bo nie wiedziałem pewnie i pewnie nikt o czymś takim nie wiedział, no chyba, że ktoś, nie wiem, robi te telefony, że coś takiego jest. Eee, ja już tego nie będę testował, bo znowu mi, kurwa, zazwonić za znowu będę do mnie dzwonić e, no, ale, ale to taką małą anegdotkę miałem po prostu związaną właśnie z życiem i z nowym androidem Pi 9.0 e, na którym e, e, nie wiem Rafał, no, czy za... że się do Helheimu wybrałeś po, po serce strażnika albo coś w ten deseń. i może się odczepili jakbyś tam trafił akurat na dobrego może, mo może, może, może. Jeszcze zauważyłem, e że, ta, że, ta, że ta aktualizacja Androida wprowadziła dwie, dwie rzeczy. Jedna to z wykorzystaniem baterii. To będzie fajnie działało. Je jeszcze bardziej optymalizuje baterię. Jeżeli coś tam nie używasz, to on tam połowę czy zamyka, otwiera spoko. Ale druga rzecz dosyć ciekawa jest, że wyobraźcie sobie. To, to może się sprawdzić, ale jestem ciekaw, jak z baterią będzie. Wyobraźcie sobie, że możecie sobie wyłączyć Wi-Fi Bluetooth. Oczywiście je macie wyłączone, ale on dalej może szukać sieć i może się na przycisk od razu łączyć co jest spoko tylko jestem ciekaw jak to wygląda w, z baterią tak? czy to skanowanie też nie, nie wpierdoli i tak dużo baterii że nie ma sensu tego nie robić jak z tego nie korzystasz tak? E, to trzeba było przetestować ale, ale, ale pomysł jest całkiem ciekawy no i troszeczkę mi się nam pozwolił bateria że takie rzeczy ci są potrzebne no nie no codziennie wieczorem muszę ładować nie, nie no codziennie wieczorem ale kończyć się przed końcem dnia nie, no słuchaj, no wczoraj ładowałem, mam 25%, tak? No z pewnością z, z, będę szedł spać. O, w ogóle dobrze, że mi powiedziałeś, właśnie podłączam telefon do ładowania, więc... A ja mam jeszcze chargera, więc pół godziny mam naładowany, nie? E, ale, ale nie, nie, nie, no masz 25%, tak? Więc więc spoko chyba jest, myślę. E, tak, więc więc jak najbardziej... Na, na, na razie mam parę dni tą, tą aplikację, 2 giga praktycznie, więc ten. Dobra, więc nieważne, to, to tylko ja chciałem powiedzieć o takim moim dwutygodniowym ostatnim życiu, które sobie miałem i robiłem. Tomaszu, co tam u Ciebie? No u mnie troszeczkę mało, bo nie miałem naprawdę czasu na granie. Śmiało o pieluchach, kurwa, opowiadaj, nic nie przebije tego telefonu. No właśnie tak się zastanawiałem, że Krysten teraz przebił tą moją opowieść jak zwrócić kanapę do IKE, więc szapobat tutaj za. Tadam! Tam, tam, tadam, -da dobra, no mów. Eee, ale tak jak na grupie widzieliście, to dostałem Octopath Traveler na Nintendo Switcha od Damiona. Troszeczkę w niego pograłem, nie aż tak dużo, troszeczkę powiem później nie w Hyde Parku o tym. A w Hyde Parku chciałbym poruszyć temat Antema bo wszyscy sobie ściągnęliście, a tylko ja zagrałem. I to zagrałem na tak jak sami wiecie na wielkim farcie, bo nawet sam nie wiedziałem dlaczego ja mogę grać. Jak się okazało demo było dostępne tylko dla ludzi, którzy zrobili preorder albo mają usługę i jej akces, którą ja sobie tak jak w poprzednim odcinku mogliście usłyszeć wykupiłem, bo była cebula za 9 zł. Nie? Więc fartem się złożyło to, że mogłem sobie pograć w tego Antema. No i no i powiem wam, że o dziwo, tak jak cały internet krzyczy i mówi, że to jest ostatnia gra Electronic Arts, zanim zamknął Biowera, to powiem wam, że mi się podoba. No w skrócie to jest połączenie po prostu Warframe'a z Mass Effect'em i z Destiny. Eee, poczekaj Tomaszu, poczekaj, poczekaj, bo no. ja nie rozumiem jednej rzeczy, jak to połączenie Warframe'a z Destiny, jak dla mnie to jest kurwa to samo. I ja nie wiem, jakie elementy chcesz wziąć z jednej gry i z drugiej i połączyć je, bo ja tego nie ogarniam. Słowo. Na przykład, na przykład widok z pierwszej osoby, widok z bohatera, to jak się porusza postać, jakie są, jak wygląda walka. No po prostu, jakby sobie wyobraził mix Warframe'a, Destiny i Mass Effect'a, jeżeli chodzi tylko o walkę, no to masz obrazek tego, jak wygląda Anten w tym momencie. Nie, bo po, po, po prostu dla mnie jedno równa się drugie. To nie. No tak, no, no wszystko jest to ten gatunek Destiny-like i, i tak dalej, ale no fajnie mi się tu gra, fajnie mi się tu gra pod względem takim, że oczywiście fabuła będzie pewnie jakaś popierdolona i bez sensu i nikt w ogóle nie zwróci na to uwagę tak, tak, tak no bo w już... końcu będziemy wież, cztery osoby grać, to nie będzie czasu, żeby w ogóle słuchać co tam, co tam gadają i co masz robić bo e, jak, jak, jak grałem w to demo demo ma tam parę misji głównych i jedną poboczną no i oni tam gadają, no stop im się tam gęba nie zamyka, co chwilę coś mówią i próbują jakieś emocje wyzwolić, a im się to tak niekoniecznie udaje, bo cała moja uwaga była skupiona na tym, żeby po prostu zabijać kolejne, kolejne fale potworków, tak. I to sprawiało mi bardzo dużą frajdę, bo jest to dobrze zrobione. No całe sterowanie postacią, całe sterowanie, wiecie, podczas latania, bo możemy być dosłownie Iron Manem jesteśmy w takim egzoszkielecie, który ma takie boostery jak Iron Man i no, w każdym momencie możecie wznieść się w powietrze i zacząć latać po prostu. nie? I powiem wam, że bez tego elementu to byłaby taka naprawdę gra nic, praktycznie bez żadnego charakteru, bez żadnej duszy, niczym się nie wyróżniająca. Dosłownie jakbyś to pokazał komuś i byś się zapytał co to jest za gra, to najprawdopodobniej powiedziałby, że to jakaś część Mass Effecta i tyle. nie? Jeżeli chodzi o, o, o misje tak, no to to jest typowe, typowe misje jak w Destiny, tak? Czyli, czyli iść do punktu A, zabij tam ileś tam gości, włącz guzik, iść dalej, zabij, włącz guzik, iść dalej. Wow, brawo, ukończyłeś misję, możesz wracać i otwierać swoje przedmioty, które zdobyłeś. Ale to sprawia Friday, nie? To dla mnie to jest gra idealna pod podcast. A ja lubię takie gry ostatnio. Graficznie wygląda przepięknie. Nie wiem, czy gryliście w Titanfalla dwójkę tam jest taki taka, taka wyspa tropikalna, gdzie poznajecie swojego pierwszego robota. Kojarzycie tą scenę? Graliście w ogóle w Titanfalla 2? Mm, nie, nie graliśmy. Na przynajmniej, a, okay. Rafał grał trochę, ale chyba mało. Okej, okay, no, no to jeżeli jak ktoś gra w Titanfalla 2 i ta pierwsza początkowa lokacja, to tak wygląda Anthem, tak? Bardzo, bardzo bliskie skojarzenia są tutaj mi z awatarem. Nie wiem czemu, albo z Lost Planet tak samo. No bo ta wyspa tak wygląda, to ja też kawałek tak, grałem no, no, fajnie To fajnie wygląda i to, tak. to, to taki jest awatar. No, graficznie naprawdę, graficznie na Xboxie One się robi wrażenie pod względem jakości oprawy. Ale pod względem jak ta gra chodzi, no to to jest karny kutas, bo e, no naprawdę... Dawno nie <śmiech> słyszałem tego słowa, no. A widzisz, no należy się w tej grze jak najbardziej takie coś, bo m, w grze mamy taki hub, gdzie z którego zaczynamy misję, wybieramy sobie wszystkie, e, cały ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. I tam sterujemy postacią z widokiem z pierwszej osoby. I tam klatkaż na na na o Onixie, e, się trzyma około poziomu 20, 20, może 23, nie wiem, nie mam liczydła w oczach, ale to jest naprawdę tragedia. Tam, tam jest jeden wielki pokaz slajdów i dropy animacji. Eee, ładnie ta gra wygląda, naprawdę u nas na frostbite co, co samo za siebie już mówię, jak ta gra wygląda, mhm. ale no, oni to określają de, jako demo, tak? I wielką krzywdę wyrządzili tej grze przez to, że nazwali to antem Demo, bo to nie przedstawia finalnego produktu. Dla mnie to jest jakaś beta albo jakaś alfa bo jeżeli ta gra tak się prezentuje i tak działa na tym etapie, no to będzie tragedia na premierę, bo zanim w ogóle grę włączyłem, to trzy razy mi się gra zawiesiła na pasku no wgrywania może. na 90%, nie? I wiesz, ja, ja tak siedziałem te, wiesz, dwie, trzy, cztery, pięć minut i tak patrzę, mówię, kurwa, ta gra się nie wgra, nie? Zresertowałem no i znowu podobna sytuacja, znowu doszło, doszedł pasek ładowania do 90% i no i koniec samółka zgon. No ale się nie podałem, trzeci raz włączyłem i rzeczywiście dotarło do misji, no zrobiłem misję, fajnie się strzelało, zaczynałem poznawać, wiesz, całą klawiszologię i tak dalej, no i ukończyłem misję i mnie wypierdoliło do dashboarda, nie? No to uh, ładnie, ładnie się dzieje, no ale jak gra działa, no to działa fajnie i całe, całe te budowanie tego mecha swojego, nie? Szczęści, różne kaski, różne tam, wiecie, nogi, jakieś tam pancerz i tak dalej no to tutaj będzie, będzie masa mikrotransakcji, nie? to już widzę, że wiesz, żeby kupić sobie jakiś tam złoty kask czy coś no to musisz wydać tam 5-10 złotych albo grindować przez jakieś 20-30 godzin nie wiem jak to będzie, jeżeli chodzi o zdolności bo w demie naprawdę, no, pograłem z może 3-4 godzinki i to i tak jest bardzo dużo, bo mnie gra po prostu wciągnęła ale fajnie można sobie ten cały egzoszkielet, dostosować do swojego mi się Można zrobić dosłownie Iron z kolorystyką taką samą, jak było. No, i no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Macie jakieś pytania ogólnie? Bo do, te, o do tej gry interesujecie się tą grą? Czy, czy znaczy, macie jakieś Znaczy, to? Ja, ja z tego, co czytałem, trochę, trochę poczytałem tą na ten temat i wiem na przykład, że tam nie będzie takiego endgama jak w Destiny. I mam to na myśli jakieś takie sześcioosobowe wyzwania, tak? Te rajdy. Może będą jakieś rajdy, ale na pewno to nie będą takie, takie trudne przede wszystkim i tak po prostu nastawione na współpracę. A... znaczy wiesz co, bo nie wiem czy ludzie w ogóle jak w to grali doszli do tego, do, takiego, do takiej misji pobocznej można powiedzieć mhm. gdzie zaczynamy, zaczynamy eksplorować jakieś tam wewnętrzne mm, jaskini, gdzie musimy zebrać tam chyba 8 albo tam 16 przedmiotów, mhm. jak to zbierzemy to się otwierają jakieś drzwi wchodzimy w te drzwi, wiecie tam kolejna fala przeciwników, kolejna fala przeciwników potem znowu trzeba coś zrobić i w pewnym momencie y, misja się kończy w wielkim kilrumie. To już widać od razu, że tutaj będzie się osrodziało I wychodzi wielki, ogromny robak. Nie? O, Ale taki o, naprawdę ciekawe, no. byczy w chuj. I pierwsze skojarzenie, jakie było moje, to jest to, że to jest po prostu odpowiedź Ala la Raide, tak? W tej grze. Hmm. I... No jeżeli chodzi o współpracę z innymi graczami, to tu była mi potrzebna, bo samemu... Ogólnie grałem samemu, tak? Grałem w tą grę solo, nie traktowałem tej gry jako koopowa zabawa. E, inni gracze jak się pojawiali, no to się pojawiali... I było fajnie, ale jakich nie było, no to traktowałem tą grę jako single player, więc tutaj jest plus za to, że, że, że, że fajnie można tak sobie pograć, ale w momencie kiedy doszliśmy do tego wielkiego robaka i zaczęła się akcja ala z Destiny, no to rzeczywiście tam była potrzebna pomoc wszystkich graczy i tam jest taki system combo, tak, czyli każdy, każdy może sobie wybrać elementy z jakimi strzela, czy to jest ogień, czy tam jest lód, czy, czy coś jeszcze. I w, jak w odpowiednim momencie połączycie na przykład, wiecie, atak lodowy z moim atakiem e, od e, ognia, no to się robi kombo i zadaje jeszcze więcej e, zadaje jeszcze więcej damage'u mm. no i powiem wam, że jakieś 40 minut chyba strzelaliśmy do tego wielkiego skurwiela no może, no? zanim padł i wydropiło nam naprawdę bardzo dużo fajnych przedmiotów, wiecie, kaski, inne tam takie na kolaniki i tak dalej i w tym momencie usunąłem demo z dysku, bo powiedziałem, że widziałem wszystko i wiem, że będę w to grać. No, będziesz w to grać. Naprawdę więc tak więc patrząc i czytając po tym, jak ludzie wieszają koty na tym wiesz, na, na, tej, na tej grze. To jestem zdziwiony, bo pewnie połowa z nich nawet chyba do tej misji nie dotarła i po prostu o. mówią o tym, co widzieli podczas grania w pierwsze fabularne misje, które naprawdę są nudne jak flaki z olejem, o. bo to trzeba to. E, pobrać jeden przedmiot i go przynieść do bazy, potem ten przedmiot trzeba coś z nim zrobić, i tak dalej, i tak dalej. A za no, no, ja. zaczyna się dopiero później. Więc myślę, że połowa ludzi nawet nie zobaczyli, no, no. co w tej, co w tym temie tak naprawdę no, no. jest. To, to będę o tym pamiętał w kontekście Gadowora, że tam tylko ktoś widział fabułę czy coś, nie? To, to będę <laughs> pamiętał o tym. E, tak, to jest Miej tak, że to gra nie, nie zachęcała ich do tego, żeby zobaczyli resztę? Oh, Możliwe, oh, ale bo mnie właśnie ja gra zachęciła. Ale ja widzę, dzisiaj będzie ładny Ten sekundat musi być potrzebny tutaj Aha, przy, przy godoworze, oh, jak będziemy opowiadać. Powiedz mi jeszcze, wiesz co, bo Antem może mieć jeden problem. Tylko jeden problem. E, mhm. Że wychodzi... To wychodzi Division, chyba w kwietniu. W kwietniu Division wyjdzie. No właśnie, to chciałem powiedzieć. To będzie problem Antema. Że o, wychodzi proszę. Division no, 2, i to chyba w tym samym czasie, bo Division wychodzi w marcu, w kwietniu, i chyba drugie też wychodzi w marcu, w kwietniu. One wychodzą obok siebie. I to będzie problem dla niej. I to dosyć znaczy, spory. co tak jak, no? Ja na przykład, no w Destiny, w Destiny, w The Division mam platynę zrobioną, więc w Division też mi się bardzo fajnie ja, ja też mam, ja też mam. Ale jak pomyślę o tym, czy właśnie w tym samym czasie miałbym wybrać Antena, czy Antema, czy, czy Division Weekend, to o. chyba wziąłbym Antema, bo The Division to będzie to samo, co było, ale po prostu będzie inne miasto, tak, czy, czy to się dzieje, bo naprawdę nie śledzę ostatnio te, te, tematu takich gier, jeżeli chodzi o te, wiesz, Destiny-like, ale to chyba jest to samo miasto, nie? Chodzi ci o kontynuację Division? Tak, to się dzieje cały czas tym samym, nie? To nadal Washington w czy coś innego. Wydaje mi się, że będzie w tym samym, ale ja też tego nie świę no, no, Słuchajcie, w słuchajcie, w słuchajcie, w słuchajcie. W Nowym Jorku, o, przepraszam. No no, no. no dokładnie, czyli będzie Washington. No to w komentarzach ten nadstawię dupę, w ale... bo wioska trochę. No dobra, magi ten, moc, moc edycji. A, ale poczekaj. jestem kupiony przez Antem. To bardzo przyjemna gra dla mnie, wiesz? I chyba postawię hmm. na Antema niż Dydy Division. E Dwudziesty szósty luty, nie, dwudziesty drugi luty Antem, dwudziesty drugi luty no. Antem, dwunasty marzec Division 2. No to idealnie, to do marca sobie ogram Antema i go wymienię na Division i koniec. Ale to rozkminił, ale to rozkminił. No, wszystko, wszystko w moim palcu, ale mówiąc tak na serio teraz... Jest fajna gra, naprawdę. Do pogrania nic szczególnego, wiecie, żaden tam jakiś mega hit z tego nie będzie. Jedyne co musi być, to musi to zadziałać na premierę bez żadnych problemów z serwerami i tak dalej, bo, bo jak to się nie zadzieje, to ta gra nie ma już po co w ogóle się pokazywać, niech zawija, wiesz, wrotki i spada bo... z powrotem, ale... Jak zadziała, będzie OK. Jak zadziała, bo już nie zadziałała. Ja w ogóle słyszałem te A, hejty, hejty FIFA 19, nie możemy grać, Battlefield 5, że w ogóle serwery jebią się, bo wszyscy się wpierdalają na tego Antema. Gdzie... To była zamknięta beta, tak na dobrą sprawę, tylko dla tych, co mieli klucz. A co będzie, jakby oni to otworzą? No, to przecież dokładnie. to będzie masakra. Ja za tydzień mogę to odpalić już, nie? Oczywiście to sprawdzę, bo mam się nie Widzisz, tak się śmiejemy z Rafała, może jest więcej ludzi na świecie, którzy mają internet wiesz, w wiadrach przynoszony, więc wiesz, Elektronic Arts, wielka firma, może też ma serwery postawione, nie wiem, jakiegoś kazika też w Waszyngtonie, żeby i obciąć im się kosztem, No dokładnie. A, je, a, a ja jestem nawet e, w stanie się pokusić o stwierdzenie, że Rafał. On nie lubi on, on nie to, że on nie lubi multiplayery, tak? Że on, on nie lubi grać online, tak? On po prostu nie miał nigdy internetu, zobaczysz, że teraz będzie napierdala we wszystkie te gry. Zobaczysz. Nie, Anthem jest spoko. Antem jest naprawdę... Ale może to dlatego, że jakoś się ten mega nie hype'owałem na tą grę. Nawet podczas pierwszej zapowiedzi jakoś tak stwierdziłem. No, no, zobaczymy, jak wyjdzie. Ale sam klimat tego, jak ta cała wyspa, ten, ten, ten, ten, ten, no, to otoczenie wygląda, jest zrobione, bo to naprawdę ładnie wygląda. I plus dlatego, że chodzimy wielkimi egzoszkieletami, wiecie, tak jak, jak był ten Ninja Raiden z, z Metergi Solid. Mhm. No to tu ma u mnie okejkę, okay ja lubię takie gry no tak, takie tylko, połączenie tylko, i klimatu, tylko ja, ja jeszcze bym chciał, żeby to była taka mm, większa kurczę, a jakby ci to powiedzieć że, żeby, żeby bardziej wyróżniała się na tle Division, żebym ja, ja, ja nie pomylił tych dwóch gier bo na tych a czyli wyróżnia się tak jak powiedziałem tym momentem jeżeli chodzi o latanie bo bez tego elementu to to by, to było dosłownie tak samo jak mówisz o division tak? a no tutaj dobra, w każdym no nie, momencie okay. kiedy tylko zechcesz podskakujesz i lecisz gdzie chcesz i to zmienia troszeczkę podejście taktyczne bo możesz rzeczywiście szybko flankować przeciwników możesz na, na, na, na biegu zmieniać taktykę możesz wiesz, w powietrzu zawisnąć i użyć jakiegoś specjala który się ci naładował no i jest Pocze, możliwość i naprawdę wciąga tak rowny. powiem ci że jak mi mówisz że tak można sobie wysoko skikać to tak, to tak z, z pierwszego wrażenia nie chcę takiej możliwości w ogóle. Że, że tak skakać, no, bo to takie futury... Też początkowo futury to, nie chciałem w ogóle ten, latać. I w ogóle, no. Ale jak zacząłem to używać, to naprawdę zmienia to grę i nie, no, zmienia w porządku, to na, po, w na plus, nie? Tym bardziej, że są różne klasy postaci i każdy odnajdzie siebie w tej grze. Jeden, wiesz, jest szybki na, na close combat, będzie walczył. Drugi będzie jakimś tankiem, który będzie na siebie obrażenia przyjmował. Trzeci tam będzie się z dystansem trzymać i, i, to, i to może zadziałać, mhm. nie? Ale na razie tylko tyle. Wiem, co pograłem. Więcej nie powiem. Mi się podoba i tyle. No, ja to z chodzi. kolei nie podoba mi się Octopath Traveler, o którym powiemy później, bo już się chyba powtarzam, nie? E, nie, nie, oczywi oczywiście, że się powtarzasz. Dobra, więc to wszystko, Tomaszu, tak? U mnie to wszystko. E, dobra, więc słuchajcie, od, tym optymistycznym akcentem możemy przejść do jakiejś wiadomości, jeżeli coś się ciekawego wydarzyło, coś usłyszeliście i chcecie się o czy czymś podzielić, to... ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam. No, ogólnie się zdziwicie, jakiego newsa chcę po, po poruszyć i z wami porozmawiać, ale trzymajcie się, bo padniecie. No, no, no. E, chcę porozmawiać o sklepie Epika. Wiem, że to jest klawiaturstwo i mnie to powinno jak najmniej interesować, ale właśnie e, zainteresował mnie jeden fakt. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Metro Exodus pojawi się tylko i wyłącznie na sklepie Epika. Przez rok. Przez rok. O, dobra, no to tego nie doczytałem małym druczkiem. Do dwa, w 2020 będzie już, wiesz, wyjdzie. Okej, okay, ale sam fakt, nie? Czyli czasowy ex, tak jak tak jak Microsoft, wiesz, na, na swoje. Tom tak e, Ale to chodzi tylko i wyłącznie o gry cyfrowe. No bo grę w sklepie będziecie mogli sobie kupić, niezależnie od tego, czy korzystacie ze Steam'a, czy z Epic'a, tak? Więc... Tu trochę się dziwię. Nie no, oczywiście pudełk, pudełko to. Ale zauważycie na jeden fakt, że w pudełkach coraz więcej jest tylko kluczy aktywujących i na przykład bez Steama nie włączycie takiej gry, nie? Więc jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane na tym polu, nie? Znaczy, słuchaj, kto do pudełek, wiesz, wrzuci kody, to jest inna kwestia, tak? Natomiast, yy, tutaj mówimy konkretnie o kwestii, w, żeby ta gra czekała na ciebie w domu, żeby się sama pobrała, żeby była przed premierą, żebyś nie musiał ruszać dupy do sklepu, bo wiesz, bo kto jesteś tak przyzwyczajony, no wtedy po prostu wyjdziesz z tego Steama na epika, A jak już ci się będzie chciało, wiesz, w to pudełko gdzieś tam angażować, to już nieważne. Z kogo ono no, chodzi? ale to, do czego zmierzam, to jest to, że słuchajcie, no Steam to jest jakiś naprawdę ogromny moloch, tak, jeżeli chodzi o gry cyfrowe na komputerze, bo to jest chyba jedyny sklep, gdzie się kupuje gry cyfrową na komputerze i tyle. Jest ten ubi, ubi znaczy Ubisoft, jedyne, jest tam te jest ten GOG i tak dalej, i tak dalej, ale jedyne, co się kojarzy, jak mówisz, że, że kupisz grę cyfrową na komputerze, to jest Steam. I pojawia się taki gościu znikąd, robi swój sklep, zaczyna wykupywać marki, podkupywać innych twórców i zaczyna no, zagrażać Steamowi. Może malutko, może dużo, mniejsza z tym. Wyobrażycie sobie taką samą sytuację, jeżeli chodzi o Następną generację konsol, że pojawi się nam kolejny czwarty gracz oprócz Sony, Microsoftu i Nintendo. Tak jak chodzą plotki. Ależ to... od... Wszystko jest możliwe, jak jaki no? się u nas kiedyś Play, play pojawił jako operator. Tak? Zresztą ktoś tam wymyślił sobie, że konsolę jakąś teraz będzie sprzedawał, już nie pamiętam typa, bo to jakieś takie newsy były. Tak, tak, tak. Był tam jakiś raper, co tam chińską podróbkę sprzedawał, jakby swoim logo sygnował i tak dalej. Ale goście, co zrobili tego? No, Projekt Cards, oni chcą wypuścić swoją konsolę przecież. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Slightly Mad Studios, nie? Ale to, to ta dziwna taka konsola tak, ta wygląda tak? ta dziwna no, no, dziwnej obudowie. To też to właśnie boja, o tym no. mówiłem. No. Okej, okay. i wiesz, i my wszyscy będzie. się ogólnie śmiejemy z tego, że ole, że, no wypuszczą i co? I nie będzie na to gier, i kto będzie chciał na to gry wydawać. A co, a co jak wyjdzie czwarta konsola, czwarty gracz, i zacznie wykupywać, właśnie studia, i, i, i gry będą tylko na wyłączność. Ciekawa, ciekawa wizja, nie? Jak, jakby to w ogóle widzicie? Znaczy co, no, Słuchaj, no dobra. No, moim zdaniem to jest bardzo długoterminowy biznesplan z bardzo dużym zapleczem finansowym. Najlepiej to sobie przypomnieć, jak, jak Play wchodził w trójkę graczy jako czwarty w Polsce i, i to jest dokładnie ten sam proces. I oczywiście ma szansę na sukces, tylko to jest ogromne, ogromne, wiesz... Połacie pieniędzy, wykupowanie licencji yy, i tego wszystkiego, żeby to po prostu wiesz, działało, żeby tam coś na tym było, plus oczywiście wiesz, no musiałoby się czymś wyróżniać, tak? No jakby tam projekt był spierdolony, to nie, nieważne co by oferowali, to by nikt tego nie brał. Ale nie takie rzeczy się działy już, nie? Sony też Ciekawie by się działo, a... nie? Sony też kiedyś wjechało pomiędzy graczy pomiędzy którymi nie było miejsca i, i wiesz Samsung i Apple też teoretycznie mają podzielony rynek, a tu wjechało Xiaomi dzień dobry i wiesz i, i pozamiatało rynek i w tym momencie gdzieś tam jest yy, na trzecim miejscu z powiedzmy, tylko że, że, że bezceremonialnie rośnie I w wielu innych branżach miałeś takie wiesz historie no to, to, to ta jest jak każda inna no z tą różnicą, że nie tylko sprzęta a liczą się też gry, nie? Ale no, wiesz, ciekawe właśnie ciekawe... Maszynka, maszynka, maszynka do Steama też miała być, tak? Jako wiesz, po prostu konsola Ale, PC, ale ona była gry. chyba, to powstało przecież. No, tak, ale to nie mówimy o tym, czy coś było, tylko czy, czy w ogóle odniosło jakikolwiek, chociaż wiesz, sukces taki, żeby w ogóle ktoś to chciał kontynuować, nie? No, no bo wiecie, to, o, tylu, o, tylu zgodą, lat, o, o tylu lat i wiecie, już tak jest na sztywno przyjęte, że na rynku jest Sony Xbox i Nintendo i nikt inny nawet nie myśli, że wiesz, że konsolę wypuści i że ktoś może inny być z konsolą, a e, ja na przykład się spodziewałem po takich e, firmach jak Apple albo na przykład właśnie tak jak mówisz Samsung, czy ktoś, że oni się pokuszą o wydanie jakiejś konsoli, a tutaj się pojawia gościu, który robi grę i nagle robią konsole i właśnie mi się to tak samo kojarzy z tym, że jest team i nagle pojawia się gościu, który tworzy Epic Store i zaczyna się fajny, fajny zamęt robić no ciekawie, ciekawie ja, ja tylko powiem, że po, po pierwsze jeżeli byłaby to Sega, to od razu bym brał nowego Dreamcasta, to no, w ogóle się nie zastanawiam, uwielbiam te gry i jakby były kontynuacje od razu biorę to jest jedna rzecz, a druga rzecz to ja faktycznie... To jest, się jak... tak może skończyć, że ktoś kiedyś wykupi Sega po prostu dla Loga, wiesz, chcąc wypuścić swój projekt, żeby to się trochę jakoś tak lepiej sprzedało, tak jak Chińczyki zrobili z Nokią, nie? Być może. E... Nowa Nokia przecież, wiesz, nie ma nic wspólnego ze starą Nokią, ale, ale le ma. leci logo, bo jest wykupione. Tak. I e... Microsoft Dosyć bodajże, a rozmiar. później... No. nie, e... Microsoft był najpierw a, a teraz to Chińczyki tak, Ale teraz to Chińczyki, było. tak e, Słuchajcie, i, no i ta, tak jak Rafa powiedział, to na to trzeba mieć biznesplan, aczkolwiek wyobrażam sobie właśnie jakieś takie urządzenie, które po prostu e, może, może ogarniać w, wszystkie te gry to nie jest jakaś, e, słuchajcie Konsole to już nie jest tak jak kiedyś, tak jak Playka była na przykład, że miała jakiś tam swój sl 9 i w ogóle mindfuck i w ogóle gry nie chciały chodzić normalnie na kompach, problem z optymalizacją ze wszystkim, z przeniesieniem, konwersją i tak dalej. Teraz tak nie ma, teraz konsole to są komputery po prostu zamknięte, jakoś bardziej zoptymalizowane i tak dalej z jedną konfiguracją. I bardzo łatwo jest zrobić jakąś, wydaje mi się, alternatywną konsolę, która po prostu ogarnia, ogarnęłaby wszystkie tego typu rzeczy, bo jakaś typowa konfiguracja na kompa przeniesiona na konsolę, myślę, że to jest do ogarnięcia, ale no faktycznie potrzebny jest biznesplan, trzeba byłoby znaleźć miejsce, ale po co taką samą konsolę w sumie, ja jako trzecią robić? no to, to, to trzeba, to już, to już ten twórca docelowy musiałby się zastanowić no i co, coś mówi się w ogóle o znaczy my, my byśmy, my byśmy no. zyskali bo to musiało być na początku wiesz wpychane za, za bezcennie po kosztach i tak dalej żeby po prostu zalać rynek to jest jedyne rozwiązanie żeby w tym momencie się wbić pomiędzy... No i właśnie te gry na wyłączność, nie, jak jest w Epiku teraz, że no, Metro Exodus będzie tylko okay, u ale, nich, ale, ale, ale czy, żeby zagrać sobie w jakąś grę, kupiłbyś konsolę, która się... No nie wiem, znaczy ciebie nie pytam, bo ty i tak byś kupił. No, <grym <grym to jest akurat... To jest akurat. Ale wiesz, ale ale no, wywalić hajs powiedzmy tam dla, nie wiem, trzech ekskluzywów, tak, I, i niesprawdzonego sprzętu, którego ktoś zrobił pierwszy raz, więc na pewno, wiesz, tam z mnóstwem jakichś błędów projektowych, no nie wydaje mi się, żeby to tak, wiesz, się od razu udało. No zobaczymy, no gdy mamy, ale pewnie Wiecie, się coś kiedyś wydarzy. Nie wierzę, słuchaj. że to będzie tak, że za 20 lat będziemy mieli dalej tylko Sony, Nintendo i Microsofta. No Microsofta też nie było z Xboxem 20 lat temu, nie? Wow, ale teraz teraz dojebałeś, ale e, powiem wam, że, że w sumie smash, e, smash może smash. E, Switch jest taką konsolą, w której masz faktycznie tylko parę gier. Taką dobrą sprawę, bo sam Tomek już narzeka, że nic na to nie wychodzi. E, teraz tego Metroida, co miał wyjść, w ogóle kurwa go przesuwają, to no w ogóle jest kompletny mindfuck. Znaczy to, co ja myślę o Nintendo, to z chęcią bym opowiedział, ale na całym odcinku... Nie, nie, to, myślę, to, to nie dali, dzisiaj, nie, i... to, to, to nie dzisiaj, no, yy, ale tak... Muszę tą, muszę tą żółć, siebie wyrzucić jakoś. No wiem, no czeka. trzeba, trzeba, okej, okay, dobra, to będzie jeszcze na to czas. Yy, tak czy jak no, zobaczymy yy, problem z miejscem jednak wydaje mi się, no, z, że już jest trochę to wszystko nasycone i nie ma miejsca dla nowej rzeczy. Aczkolwiek yy, yy, słys słyszałem o jakimś tam yy, nowym projekcie PSP 2, czy PS Vita 2, czy po prostu nowa Vita 2? Z zobaczymy, e, co z tego ewentualnie będzie. E, Tomaszu, coś jeszcze masz? Bo to ty zacząłeś nie, temat, żebym to, to wszystko. Nie, nie, nie. E, no, ja, ja tylko mogę powiedzieć z takich ciekawych rzeczy, że Oszukać przeznaczenia będzie nowe. Jestem fanem tego e, i będzie nowa część. I żeby było ciekawie, będzie powstawała z twórcami. Z twórcami piły, więc to w ogóle już będzie Minecraft, bo piły też uwielbiam, to są dwa horrory, które lubię i przynajmniej, które w jakiś sposób nie, nie, nie drążą tego, że kiedyś zostały wymyślone i teraz co 20 lat będziemy robić remake'i, remake'ów nie, nie, nie, to, to są własne projekty i fajnie ale tak tak ogólnie z, gi z gieryczkowa no to, to teraz to, to coś tam, ten Dragon Ball RPG, action RPG może być fajne, chociaż nie ma jeszcze gameplaya eee, i, i oczywiście Mortal Kombat, nowe zajawki, to ja po prostu jestem mokry przy każdej zajawce, przy każdym filmiku w ogóle jak to wygląda, jakie to jest zajebiste, ja już chcę w to grać, nie? Ale, ale tak z takich chyba większych rzeczy to, to na razie słabo. Jeszcze, jeszcze nam jeden użytkownik, dzisiaj chyba. Pamiętacie, w życiu dosyć ciekawą opcję? Bo Gras Plusa. Słuchajcie, to, to była Gras Plusa, która, która była za darmo, oczywiście, i ona, ona działa na wierzchu bardzo fajnie. E, właśnie ten Starblad Arena e, Sony sobie postawiła zamknąć serwery tego i jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, ja osobiście w to nie grałem e, ale będzie będzie Daniel mówił, większe... że to jest lepsze w ogóle niż ten niż, niż, niż i Valkyria e... no wiem, w to akurat mi się nie chce wierzyć, nie? Pozdrawiamy Daniela w to akurat mi się nie chce wierzyć bo ten Starblad Star wygląda troszeczkę, znaczy chyba jak jakieś malutkie samoloczyki E, takie, znaczy Jezus, no tu masz normalne statki kosmiczne tylko, że oprawa jest bardziej taka kreskówkowa, kreskówkowa no, takie no, no właśnie. postacie komiksowe, tak? Ale normalnie jeżeli chodzi o dogfighta no to masz no, normalny normalną walkę z innymi z innymi, no przy, ludźmi yy, po prostu strzelają się, tak jak właśnie w, w, i w Valkyrie, czy tam w jakimś innym yy, shooterze, gdzie się lata no tutaj jest tak samo i masz różne zdolności, moce i ten, no osprzęt, ale nie wciąga ta gra pograłem chwilę, pograłem parę meczy parę razy wygrałem, przegrałem a i tyle mhm. nie wiem jak z Valkyrie'ą no tego się w sumie nawet nie dziwię, że Sony wyłącza serwery. <śm> sam byś e wyłączył, co? <śm> no. <śm> no. E no, okay. no. No okej. No to tak czy siak, ale to jest gra online? Typowo taka bardziej online? Tomek? Wiesz co, nie chcę teraz znowu mieć kolejnego bajopu pod moim kierunkiem, ale tam chyba jest tylko gra przez internet. Albo, no nie wiem, no mówię ci, no, pograłem chwilę. Z plusa to dostałem. on no online'owy jest podobnie jak Walkiria przede wszystkim, tam jakaś, wiesz, parę no misji. Dobra, no. czy coś. Cały moduł, nie? No. Muszę sprawdzić, chociaż wiecie do June, my... July, do, do lipca, do lipca, no to do lipca, do lipca jest jeszcze trochę czasu, do no pół roku, no jest, jesteś w stanie to ograć, no to trzeba się spieszyć, no ja myślę z tym tytułem, może nawet go ściągnę, wiecie co, tak, tak sobie zobaczę go, bo, bo jak mam... Znaczy, no na pewno nikt nie będzie płakać po takim tytule, no oprócz Daniela. No oprócz Daniela, <grym> tak, tak. No cóż, niestety tak jest, ja w ogóle miałem tą piłkę, nożną spróbować na VR, kiedy dalej nie spróbowałem, dalej nie mam czasu, sorry Daniel, kiedyś tam spróbuję na pewno wcześniej czy później e, dobra, więc słuchajcie, chyba nie ma co bo już ile mamy tego podcastu o, godzinka, a w sam raz, ale super dobra, więc słuchajcie, przechodzimy do naszego ulubionego, ale już dawno zapomnianego kącika którym jest no właśnie, masz coś do, do ogródka? Tomku? Nie. no ja właśnie jest też kompletnie nie, nie a... taka susza, a, że wszystko Tak, ta, ja, ja myślę, że to trzeba po prostu harvest luna odpalić na nowo i kurde, coś tam zasiać, nie? Dobra, poczekaj, coś wynajdę tutaj. Dobra, to, to, to, to ty wynaj, wynajdź, a ja powiem, naszą ulubioną naszą listę, czyli, czyli co tam się sprzedawało ostatnio najlepiej w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu. Lista jest dzisiaj, ale kozak. Słuchajcie, pierwszym jest oczywiście Resident Evil 2 drugi to jest Red Dead Redemption 2, trzeci to jest Black Ops 4, czwarte miejsce ma New, New Super Mario Bros. U Deluxe, boże. Piąte miejsce to jest FIFA 19, szósty to jest najnowszy Ace Combat 7. Skies Unknown. E, siódme miejsce to jest Super Smash Bros. Ultimate, o którym mówiliśmy e, dwa odcinki wcześniej. Ósme to jest Mario Kart 8 Deluxe. 9 e, to jest GTA 5 i ostatni dziesiąty to jest Crash Bandicoot and Saint Trilogy. E, w ogóle zauważyłem, że e, na Switchu strasznie lubią te opcje Deluxe. Deluxe. Jesteśmy zajebiści. E, tak, więc y, Resident Evil fajna premiera. Tomek, chwilę pograć w tego Residenta, nie? E, tak, ma, mam już na dysku, siedzi sobie i gniję i czekam na odpowiedni moment, żeby w ogóle tą grę uruchomić, e, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, bardzo bardzo nie lubię systemu saveowania, jaki był w tej serii, czyli maszyna do pisania, hej, tylko wtedy możesz sobie za, zapisać, a ja teraz mam bardzo naprawdę ograniczony czas na grę i kiedy pomyślę sobie o takiej wizji, że dokonałem trochę postępów w grze ale nie zdążyłem zapisać i włączyłem inną grę z przyzwyczajenia, bo wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że gry mają autosave i po prostu możecie je zminimalizować, wyłączyć, włączyć i mniej więcej jesteście w tym samym miejscu, tak? No, te gry już tego nas przyzwyczaiły. I trzeba się odzwyczaić tego w rezydencie, bo dostaniecie po dupie i na razie nie chce mi się w to grać, ale przyjdzie taki moment, że usiądę, na pewno usiądę, bo opinie o tej grze są rewelacyjne, że jeden z lepszych e, remake'ów, jak, jaki było. Tak, ostatni. tak, tak, w ogóle za zajebiście to wygląda i ze względu na to, jak to wygląda, ten to w to pograł, aczkolwiek jedna rzecz mi nie pasuje, że już jak to fajnie tak wszystko przyniesie ekstra, to... Dałoby zmontować tą grę w ten sposób, żeby był, żeby grało tam się po lokalu w, dwu, w dwie osoby Tomku? Znaczy myślę, że. Myślę, że dałoby radę, ale to by bardzo... Znaczy, wiesz co, w tej Resident Evil ogólnie jedynka, dwójka, trójka mm -hmm. to były gry, które polegały na tym, żeby po prostu taktycznie podchodzić do przeciwników. Czy tego mi się opłaca zabić, czy tego mi się nie opłaca zabić. A jakbyś był w dwóch, to nie wiem, jakby rozdzielili balans amunicji, ale ta gra by się stała praktycznie bardzo łatwiutka i nie byłoby żadnego wyzwania. No ale dozwania, w czwórce, bo, w, w... w bo, tak miałeś, nie? W piątce tak, no i co? Piątka I była czwórce, zwykłym, zwykłym shooterem. to nie był survival shooter. W czwórce shooter, też tak miałeś. W czwórce nie miałeś kooperacji. Wydaje mi się, że miałeś, a może nie miałeś, kurde. Tam chyba był jakiś etap, co, co mogłeś, może, ale może, ogólnie może, w jednego może. grałeś. Nie wiem, myślę, żeby to bardzo zaburzyło balans tej gry i całe podejście do gry, ale od strony technicznej chyba nie ma nic na uwadze, ale, czyli, ale raczej bym nie chciał czegoś czyli takiego. Czyli lepiej zostawić tak, jak jest. Tak. Okej. Okay. Eee, no, Tomek? No. Ale ja coś mówiłem? Nie, nie, myślałem coś mówiłeś. Dobra, więc to co, to, to, to jednak coś tam urosło, czy, czy, czy jednak chujcza? Trzeba... A mówiłeś, że w shopie miałem poszukać. Dobra, w shopie znalazłem i jeżeli ktoś posiada wirtualne karty płatnicze Revolta, o których wiele, wielo, wielokrotnie mówiłem. Revolut. To jak ma. Toś... Rewolut, tak. Rewolta. <coughs> I jak macie aktualnie Switcha, to możecie za pomocą Revolta czy tam Rewoluta kupować sobie gry z rejonów Unii Europejskiej i na przykład, nie wiem jakim cudem, ale... E rejon Afryki jest objęty też, że można płacić tą kartą, a tam są najtańsze ceny na Switchu, jeżeli chodzi o gry cyfrowe. A Tara. masz jakiś przykład, yy, jaka to jest różnica? Na przykład jak to wygląda w Polsce, nie wiem, powiedzmy 200 zł, a jak będzie wyglądało na przykład w Kenii. Pozdrawiamy Rafała. Yy. Yy, jest to tak mniej więcej połowa kwoty. Nie? Połowa kwoty aż. Ja wow. No nawet, nawet podchodzi, potrafi dojść do takich. Ogólnie teraz jest parę złotych różnica, tak około 20-25 zł. Nie? Wow. Ale ogólnie karta Revolta działa, więc jak ktoś chce, może, może zasiać w ogródku nowe nasionki. Super, super, dobra. Więc słuchajcie, jak słyszycie gry na Switcha, można z Afryki mieć super tanio. Dobra. Słuchajcie, i jeszcze, jeszcze zanim e, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, e, oczywiście ja już tutaj się mocno przygotowałem. E, słuchajcie, jakbyście byli użytkownikami naszej grupy, to z pewnością zauważyliście, że Tomek wrzucił pewien filmik z gry. E, kiedyś poprosiłem go o recenzję pewnej gry i on wrzucił ten filmik. Słuchajcie, ten filmik to jest filmik, który poprawia mi dzień. Ja po prostu go sobie, jak mam zły dzień, dobra, to ja, to ja sobie odpalam. No to kurwa, zobaczymy jak sobie Tomek pograł. No i po prostu tego odpalam. Słuchajcie, rewelacja. Jak Tomek gra w tą grę, tego się nie da opisać. Musicie wejść do nas na grupę i zobaczyć. Ja po prostu, za pierwszym razem jak oglądałem ten filmik, to ja się po prostu poryczałem. Normalnie poryczałem się ze śmiechu, jak Tomek gra w tą grę. To, to jest półtora, półtora minutowy filmik, on jest na naszej grupie facebookowej. Po prostu rewelacje. On, on po prostu robi mi dzień ten, ten, ten filmik robi mi dzień I ostatnio go odkupa, odko, odkopaliśmy I tam e, e, niby, niby Dostałem ten kod, wypadałoby coś powiedzieć Więc Tomku, ja wiem, że Ty kochasz potwory, bo gra nazywa się Monsters Love You Ty kochasz potwory, potwory kochają ciebie e, przy, Przynajmniej parę słów Tomku Gra to jest po prostu Tamagotchi z potworami I ja pierdolę Krystian, ja cię nienawidzę za to, że mnie wjebałeś w takie gówno, gra dla dzieci kurwa, w której wybierasz sobie rzeczy, które mają robić, które skutkują przyszłymi akcjami i się pojawiają jakieś statystyki, stare, jak to Rafał powiedział, to jest po prostu gra, którą możesz grać kutasem, ty nic <grym> nie powiem. <grym> Ej, Tomko, ty ją cały czas masz na, na swoim tym? Mam cały czas, wiesz, tak aż sumienie mnie gryzie i co jakiś czas próbuję ją odpalić i wiesz, przysiąść i zobaczyć, o co tam chodzi. I chcesz powiedzieć, to że jest to gra jest dla najgorsza dzieci. możliwa gra, jaką możesz mieć, ale na Switcha nic nie ma wizji, tak ją trzymasz. <grym> tak, dokładnie. No, czyli, czyli jest taka tragedia. Nie, ale, ale grałeś, w, bo, to, bo to, z tego co widzę, to jest tekstówka. a tak, grałeś to jest tekstówka. W jak... Grałeś jest para... w inną tego typu grę, która ci się podobała? Nie, bo to nie jest gatunek, który ja lubię. No ja Aha, wolę sobie okay. przesłuchać audiobooka, obejrzeć serial, a nie gapić się w, w ekran konsoli, czy tam Switcha i, i, i czytać i wybierać, kurwa, w jakieś zdania, które potem są zmienione i powiedziałem, no nie, to nie jest gra dla mnie to po prostu nie jest gra dla mnie no, no okej, okay. no dobra więc, więc, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak Tomek w nią zajebiście gra, to wchodźcie na grupę, no, no filmik jest, jest przechujem, dobra, więc słuchajcie tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy przejść do głównego tematu czyli God of War najnowszy God of War, wyszedł sobie na konsolach Myślimy, że mamy godzinkę, luźno go rozjebiemy ze względu na to, że ja z Tomkiem mówimy cały czas, to Rafale zacznij. Jak tam ci się podobał God of War? No, mów co uważasz za stosowne, a my będziemy dopowiadać. Cóż, to co jest chyba największą wadą na początku. <głos> Już dwa, tak. Cześć, cześć tu gadowor, no dobra, no to, to minusy, no? Ja nie, nie lecimy, tak. lecimy, bo, bo zaczynamy od samego początku, tak? Nie będziemy, mimo wszystko, ja wiem, że to jest gra roku i w ogóle, e, ale, ale jednak zachowajmy jakieś tam standardy, nie będziemy cisnąć za wiele spoilerów. Niemniej jednak, e, gra się zaczyna jakoś tam na powoli wiesz, przedstawienie postaci, ten synek i tak dalej, nie? jakieś tam krótkie polowanie. To, co widzieliśmy w sumie kiedyś na, na, na jakimś demie, na E3. I zaraz na początku mamy mega, mega taką rozpierdalającą wszystko walkę. I, i to jest kluczowy w sumie argument yy, Tomka. I faktem jest, że po tej walce nie ma nic równie zajebistego, takiego, co, co, co po prostu aż tak bardzo rozpierdziela, jest tak bardzo nie wiem, malownicze, dobrze zaprojektowane. Znaczy nie chodzi o samą walkę, no bo nie mamy odkrytych wtedy ciosów, więc jesteśmy takim jeszcze trochę upośledzonym Kratosem, nie? Bo, bo bo to jak, kim on się potem staje, jakim znowu jest kotem na, na końcu, jak rozpierdziela po, po kilku e, wiesz, największych wrogów, którym na początku się męczy pół godziny, to jest zupełnie inna historia. Ale sam, sam, projekt walki, jakieś tam skrypty, jak, jak, jak wiesz, elementy, niszczenie terenu i tak dalej, no to, to, ona po prostu robi na początku takie wrażenie, że do końca gry, pomimo mnóstwa, wiesz, fajnych m, elementów, jakichś ogromnych postaci i fajnych ujęć, to, to, to, wiesz, to takiej walki nie ma, nie? Dobra, okej, więc, z, RFA, ale problem pamiętaj, że, że to nie będzie recenzja, w której ty będziesz mówił godzinę i my będziemy no ci wiemy. przytakować, tylko będziemy cię rozpierdalać, więc e, tam jeszcze pojawia, pojawia się, e, jeszcze walczy się z nim bodajże dwa razy z tego, co, co pamiętam i powiem wam, że też się tam dzieje, może nie tak jak na początku, bo już jednak, e, już się z nim walczyło, ale mimo wszystko te, też jest tam dosyć ciekawie, bo to tam... E, A co ty gadasz? Nie wiem, druga walka ja jestem przed trzecią. Trzecie jeszcze nie zrobiłem. Okay, no to to, to trzecia wam, walka jest zamknięcie. tak jak jak pierwsza. Nie, nie, nie. To no jeszcze okay. tam będzie. Ten... No ale, ale ta druga to jest po prostu skrypt, w którym klikasz R1 i tak dalej. Tyle, że masz wiesz filmik fajny, odgrany, że, że gdzieś tam jesteście sobie podczas tej walki i tam się wszystko dzieje, zmienia. Ale samej mm. walki tam nie ma. Tam równie dobrze mógłby, wiesz, Tomek córce <coughs> dać pada i ona by to przeszła. Okej, okay, więc ja, ja po prostu... Osobiście traktuję tą walkę jako dodatek do gry, bo tak na dobrą sprawę w żadnych godoworach nie było aż takich walk. W sensie, że... A ty teraz opowiadasz za głupo o tych To jest to bzdura. No, no, no, ja pamiętam do dzisiaj walki z God of War. słynie widowiskowymi walkami z całymi tytanami, gdzie tytan jest całą planszą, ty po, niej, ty po niej idziesz i go zabijasz. To jest God of War, to jest, to jest król, to jest bóg wojny. I... Wiesz, i, i God of War zawsze mnie przyzwyczaił, bo, bo grałem we wszystkie i zawsze mi się podobały. Przyzwyczaił do tego, że pierwszy etap, pierwsza walka z bossem, to jest taka u Hitchcocka, nie? Że potem jeszcze że i, to, co my widzimy, to to, to to jest nic, nie? Potem się dopiero gra rozkręca. E i tym samym podejściem, właśnie czekałem aż w nowym Godoworze po takiej walce, której po prostu, no, nazwijmy dla tych, którzy jeszcze tego nie grali, jeżeli nie grali, to powinni przejść tą grę, bo naprawdę jest bardzo fajna, e, nazwijmy go Bradem Pitem, nie, bo naprawdę jest podobny do niego i takie miałem skojarzenie. E, to ta walka, ja jeszcze czegoś takiego w grze nie widziałem, nie? bo tam każdy, każdy element, jaki był, to, była cały czas, to był cały czas gameplay, tak? Te drzewa leciały, ty mogłeś je podnosić, wszystko było, wiesz, to nie były żadne kant-scenki, nic, nic, nic takiego oszukanego. Nie, rzucałeś gościem, on przelatywał przez trzy drzewa, które miał po drodze i one się wywalały. I to nie było skryptowane, i... nie? i to było to było Albo jak było skryptowane, było fajnie zakamuflowane, nie? I wiesz, i po skończonej tej pierwszej walce ja musiałem odłożyć pada, Ochłonąć, napisać smsa do kumpla. Stary, jestem po pierwszej warlice z Bradem Pitem. O ja pierdolę, nie? I wiesz, i, i, i tym tak byłem nastrojony, zacząłem grać dalej. No i niestety z postępami w grze coraz, coraz bardziej, coraz bardziej ten zapał mi opadał, bo zaczynałem rozumieć, że to, co ja widziałem na samym początku, tego już prawie nic nie przebije i to było najlepsze, co widziałem w całej grze. Co... Wcale nie no było potem, tak daleko od prawdy. Nie? Jest jakiś albo, albo troll, którego rozwalasz po, po, po chwili już jakimiś paroma kopnięciami. Ee, szczególnie jak sobie do dokoksisz postać, albo masz e, kamiennego gościa, którego musisz rozwalać sposobem, ale zawsze masz za czym się zasłonić, bo na każdej planszy jest po prostu wielki kamień, albo coś w tym stylu, za czym się chowasz, kiedy on strzela w ciebie z, z jakiś tam, nie wiem, promieni. Więc tylko po prostu sobie wykorzystujesz wiesz, e, taktykę powtarzalną do znudzenia no i... i ewentualnie hordy jakichś tam, wiesz, małych takich pierdół, nie? Oczywiście, że... Taktykę walki... do znudzenia. Słucham? Mówi, że po powtarzasz taktykę do znudzenia. No powtarzasz mm. taktykę do znudzenia, bo to nie jest satysfakcjonująca walka. Kiedy? Postać y tego kamiennego y pradawnego, który ma serducho, wiesz, schowane wśród kamieni, i strzela jeszcze jakimś tam, wiesz, laserem, czy, czy promieniami, czy czymkolwiek. No dobra, Zależy no akurat... Jak, jaką mam moc, no tak, tak? No dobrze, no tutaj no to nic nie on... wymyślisz, no ja wiem, no. no. to nic nie wymyślisz, on otwiera no nie, sobie no serducho, ty wtedy go rzucasz toporem, on wypluwa kamień, ty ten kamień podnosisz i rzucasz go tym kamieniem, ewentualnie potem... No wiem, dobra, okej. Okay. E... I to jest powtarzane do znudzenia, do samego końca gry. Do samego końca masz również takie, wiesz, potworki i, i tak samo jak zabijasz go na początku... Tak samo go zabijesz na końcu, nawet nieważne czy jesteś bardziej dokończony czy nie. On może trochę, może mieć inne te, te, te strzały, bo raz wali promieniem, raz jakimiś bombami, ale ogólnie się to niczym nie różni. Yy, dobra, więc... I to jest wypełniać czasu taki po prostu mega-mega nudny, owszem. No, tam dobra, jest, no... To akurat jest. To tutaj troszeczkę ta walka z nimi jest dosyć słaba. Faktycznie jest. I, jest taka. Okay, i, I chodzi mi, i teraz zobacz, masz inne postacie, które mi po, jakby dały najwięcej wcirów. Takie, które były po prostu postacią, y -y -y. która biegała sobie po, po planszy. Nie miałeś na nią żadnego sposobu, tylko po prostu ona miała 1500, wiesz, punktów życia a ty zadawałeś obrażenia po dwa, po trzy. I to była jedyna trudność, że ona miała po prostu za duży pasek życia. Halo, Bo e... u nie było nic skomplikowanego w tłuczeniu, czy tych wędrowców, czy, czy, czy wiesz, jakieś tam inne, nie wiem, walkirie, czy, czy coś w tym stylu. No może trochę to było widowiskowe, ale tam dalej się nic takiego nie działo. Po prostu duży pasek zdrowia miały. Aha. Eee, tak. Więc, bo, bo chciałem wrócić do tego, co Tomek powiedział, o, a propos tych widowiskowych walk z tymi bogami i tak dalej, z różnymi rzeczami. Dobrze, no, okej. Okay. No niech będzie, że były i niech będzie, że były dosyć ważne. Jednak, y, powiem wam, że jak ja sobie wspominam gadowory, bo wy wszystkie grałem, wy pewnie też przede wszystkie graliście, to zawsze właśnie podobała mi się ta. Yy... Ta wielkość tego wszystkiego, jaki ten świat był ogromny, ci przeciwnicy, tak, wielkie jakieś giganty, że ty wchodzisz po oku, czy po ręku, czy po czymś i jesteś tak na dobrą sprawę no, ma malutkim bogiem wojny, a te wszystkie postacie są ogromne, tak jak z tym, z tym serpentem, co, co jest w grze, czy właśnie z tymi gigantami i tak dalej. I moim zdaniem to cały czas zostało zachowane, że dalej Kratos jest mały, a to jest ogromny świat i on jest tylko igłą, igłą wstogusianej. Ja wiem, so, że fakty... tu się troszeczkę też są, nie zgodzę pod jednym no faktem, was, ale nie, no. To, no, to musimy wziąć, wiesz, pod troszeczkę przemrużyć oczy, bo, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie gra. Ale zapominacie o jednym fakcie, że przez trylogię, czy tam powiedzmy sobie te poboczne części, co były na, P, na PSP. No właśnie nie grałem w nie za bardzo, Kratos, no. Kratos zabił wszystkich greckich bogów. On jest, on jest po prostu... On jest przechujem a w no nowym godoworze dostaje wpierdol od wilka. Rozumiesz? I tu nie ma tej konsekwencji. Nie czujesz, że on jest taki potężny, co z drugiej strony jest troszeczkę wytłumaczone tym, że ci nordycy, bodgowie są jeszcze bardziej mocniejszy od niego, co na końcu gry jest fajna scena, Rafał tego jeszcze nie widział, co, co, co ratuje tą całą grę i, i jeżeli kolejne części wyjdą, bo myślę, że znowu kolejną część trylogii zapowiedzieli, to w drugiej i trzeciej części będzie Kratos takiego jakiego znamy, tak? Tam, tam pewnie jeszcze jego synek też dostanie e, dopakowany odpowiednio, ale to mi się nie podoba właśnie, że, że przez całą grę ta, tak naprawdę my cały czas zgarniamy w pierdol, cały czas my dostajemy od, od mop Zwykłych mobków od trola jakiegoś lodowego, od trola tak, lo ale... ogniowego, i to bardzo mi burzyło Tomaszu, całą tą grę. Yy, pa pamiętasz, Tomasz, kiedyś sobie rozmawialiśmy na ten temat, tak? yy, jak poszczególne części wyglądają w stosunku do innych części i tak dalej. Zauważ, że to nie jest God of War 4, to jest Gado War. Więc e, to też. E... Trochę musieli zrobić reset, to nie. No, tak, dlatego mówię, że to jest gra nadal, nie? Ale sam fakt, że wiesz, pierwsza walka, ona jest taka trudna i, i m, tak widowiskowa. Widzicie, że Kratos ma problemy z, z, z, tym, z tym, z tym no powiedzmy, z tym Bogiem, nie będziemy wiedzieli. No, ma, ma, ma, ma, ma, I, ma, i wiecie, ma. i jak mówicie, o kurde, on ma takie problemy, to co będzie później? I później nie ma nic, nie? Znaczy wiesz, no to, to, to, to nie chciałbyś po prostu. Na, na jednego ciasta wszystkich brać, bo to też nie miałoby sensu, prawda? I w jaki sposób to jest wykorzystywane. Ja bym się tak do tego nie przepierdalał, Tomek, ogólnie. Tak, znaczy, tak ja mam problem wiesz, nie, z nie, tym, nie, że... Jakby wyszedł Wiedźmin 4, to by był tak w kurwę dojebany, że, że co, że nie mógłby wyjść. Widać tam, w tej pewnie... grze po prostu to, że oni to rozplanowali na parę części i nie mogli wszystkiego najlepszego dać w jedną część, bo po prostu nie mieliby pomysłów albo nie wiedzieliby, co zrobić w kolejnych częściach, żeby przeskoczyć część pierwszą. I to niestety widać i nie powiecie mi, że nie. Nie wiem, ja tutaj bardziej widzę, że tu miało powstać DLC, które miało powstać, a które nie powstanie, bo był to zbyt ambitny pro, pro, projekt i faktycznie, może kroi się trochę dwójka, ale ja nie, pa, nie, nie spoglądałem w to, na tą grę pod kątem jakiejkolwiek kontynuacji. No okej, okay, ale wiecie, no rozwój postaci to, to, to tak jak powiedziałeś, no mieliśmy to przeganane, rozwój postaci jest jest rzeczą niezbędną, tak, może nawet trochę oni za bardzo rozciągnęli tutaj, że, że mogło być trochę mniej tych statystyk do ulepszania, czy różnych mhm. tam, nie wiem, umiejętności do odblokowywania, bo moim zdaniem to, to trochę za dużo jest tych kategorii. Coś tam się wydaje, te punkty i tak dalej, ale, no ale ładnie można go sobie dokoksić, tylko, tylko z części rzeczy w ogóle przynajmniej ja nie korzystam, no ale to pewnie też każdy ma swoją inną taktykę i, i no po właśnie to gdzieś tam uczyć. Każdy ma inną taktykę i każdy gra zupełnie inaczej, na 100%. No znaczy, ja na przykład no to, to nigdy na główniaka ty... nie używałem jako, jako łucznika. On mi był zbędny, kompletnie nie wiedziałem po co mam go używać. A ja używam czasem o Boże. Ja cały czas. Ja go czasem ja używałem pie... tylko i wyłącznie do tego, żeby zatrzymać te wiedźmie, żeby, żeby one się ogłuszyły i żebym ja do nich podbiegł i je rozjebał. Na, początku, tak naprawdę na początku masz rację, ale nie wiem czy to nie jest związane z tym Tomek, że ty przefrunąłeś przez fabułę, przez co trochę za mało wiesz wy, wyekspiłeś. Ja Kratosa miałem dobrze zbudowanego, ale tu rację ci przyznaję, że, że gówniaka w ogóle nie ruszałem. Nie, ja Tam może mu chłopaczek, dwa, trzy... Chłopaczek ma potem odblokowane dwa rodzaje strzał. Eee, jedne ze strzał, to, to, to nie będę tego też nie myślę, To to fabularnie to jest, jest, one są Ale to fabularnie później. jest, prawda? To. To, to, to, to, to tak. Dostajesz z automatu jedne, drugie i trzecie chyba strzały, bo musisz otwierać lokacje dzięki tym strzałom. Tak, ale to, no, to, to dokładnie to jest, to jest rodzaje. typowy element, dwa rodzaje strzał. Dostajesz, to jest taki sam element jakichś tam umiejętności, jak wiesz, jak są w South parku do odblokowywania kolejnych lokacji, nie? Tak. Eee, ale strzały, które rażą prądem po dokokszeniu, to, to rażą chyba ośmiu przeciwników, czy tam pięciu. Są, grzechuję są przechujem, bo po prostu ja non-stop napierdalam dwoma palcami albo, wiesz, R1, R2 atakiem, a, a kwadrat cały czas non-stop, bo kiedy on jest w powietrzu, to zadaje większe obrażenia i, i po prostu, wiesz, na trzy strzały niszczę wszystkich. Teraz na koniec gry to jest dosłownie, wiesz, wielka armia ludzi, powiedzmy tam, z jakichś innych potworków biegnie na mnie, a, a tak nie wiem, jakaś ta akcja, co była na... Mm, na, na, na, na powrocie z y, zaświatów Kratos zawsze jest w zaświatach, więc to nie jest żadna tajemnica, że tu też zaświaty zwiedził nie? no to jak y, i chyba najnudniejsze z w całej historii gier no, no ale to wiecie, tak. no dobra no no może najnudniejsze, bo tam zawsze musiał pokonać jakiegoś syna, żeby się wydostać z tych zaświatów, a tutaj nie za specjalnie, tutaj pokonał armię zwykłaków, nie? Eee, tak po no to, no to masz i... kolejny wypełniacz po prostu gry, nie? Taki No dokładnie, i to, to, był, to był wypełniacz. No ale teraz rozmawialiśmy o walce. No to, to młody tam się niesamowicie przydawał. On po prostu, wiesz, tłuk wszystkich bardzo. Ale jeżeli chodzi o walkę na przykład yy, bez broni, pięściami, która też jest bardzo skuteczna i z wykorzystaniem tarczy, to, to ja to w ogóle ignoruję. U mnie... Ja tak samo, to, wiesz, ja tak samo. Bronie, Ja taki... Tarcza do parowania. Yy, Co najwyżej. Tarcza do a taki runiczne, których można też sobie fajnie gdzieś tam wybrać kilka i nieważne jakie koksy wyjdą na scenę, to, to wiesz, dostają najpierw strzału z party, potem jednym, drugim młody cały czas kwadratem, wiesz, strzałkami gdzieś tam docina no i pada każdy, wiesz, w parę znaście sekund, nie? Dla, Dlatego w ogóle ja pierwszą rzeczą, którą zro, zrobiłem, to, to widziałem, jakie skille będę, będę miał Kratosa i tak myślę, że kurczę, no one jakoś bardzo podobne nie są, a patrzę na małolata, mogę mu zwiększyć damage, mogę mu rozwalić te pioruny i tak dalej, mogę w ogóle mu wszystko powalić i małolata się bardzo e, szybko ulepsza, bo on nie potrzebuje dużo tych e, p, punktów expa ogólnie i od razu go zrobiłem całego, w połowie gry ja już go miałem całego i po prostu... dokładnie e, łatwiejsza mi się wydawała troszeczkę ta gra, e, tak e, no Eee, czyli tak, po ee... tym co mówicie jest elastyczny system walki, co jest na plus można zaliczyć, bo ja na tak, przykład Można, można. ja już nie pamiętam dokładnie co miałem bo, bo dosyć dawno grałem chyba chwila po premierze jak ta gra wyszła eee... czyli wczoraj no, no. <grym> <grym> tak, tak se tłumacz ale ogólnie ja postawiłem wszystko na, na, na typowego Kratosa, nie, czyli Furia, wchodzimy w sam środek i, i walka toporem naprawdę dużą frajdę mi sprawiała. Tak? To, to, to, to jest tak naprawdę rdzeń gry, i jak początkowo nie czuć tej mocy Kratosa, tak jak mówiłem, nie? że dostaję w od każdego. Na początku nie czuć. Na początku no. to, to wręcz przez pierwsze godziny, to pamiętam, że się chowałem za kamieniem i trzymałem tak. dystans i rzucałem z daleka toporem. No kurwa, jaki to Kratos chowa się za kamieniem, rzuca no. toporem, a wiesz tam biega i, i, wiesz, i wali z łuku i tam. No dlatego chobasz, mówię, nie? że to troszeczkę mi psuło obraz tej postaci, ale potem jak psuło, troszeczkę się go dopakowało, do, do, do to można było poczuć naprawdę stary system walki ze starych Godoworów, nie? To mniej więcej no kamera się zmieniła, oręż się zmienił, ale to jak się wyprowadzało ciosy i jak one wyglądały i na jakiej zasadzie to wszystko działało. To naprawdę mogłeś się poczuć jak w starych Godoworach, nie? Dokładnie, no i, i to jest też fakt, że odblokowanie, ulepszenie tych ataków, nie zapominajmy, że młody też ma swój atak specjalny, który też jest ich kilka do wyboru, każdy jest gdzieś tam, wiesz, czym innym się charakteryzuje, bo mamy obrażenia od ogłuszenia, obrażenia główne i jeszcze obrażenia od żywiołów, tak, trzy rodzaje, więc możemy iść w trzy różne kierunki jak sobie dokoksimy jeszcze w perkami, powiedzmy, te obrażenia od lodu, a można je chyba tam na, na, na nie wiem, plus 50 czy plus 60% sobie zrobić, no to, to to zamrażanie będzie po prostu niszczyło wszystko, nie? E I jest fa parę fajnych takich ciosów, faktycznie, no tutaj myślę, że każdy z trzech, fajnie byłoby zobaczyć, jak każdy każdy gra swojego gdzieś tam, takie zestawienie, wiesz, e i na jednej tej samej walce, powiedzmy, nasze Kratosy, jak się, wiesz, Spisują. ale to nie zmienia faktu, że odbiegliśmy od wątku tego, że, że za mało jest tego wszystkiego dobrego, co lubimy. E, ja, ja w ogóle tak sobie pomyślałem, czy w poprzednich częściach nie było więcej broni w grze, czy w trójce nie było więcej broni? miałeś, z tego co pamiętam, miałeś podstawowy miecz, miałeś jakiś tam młot, miałeś te rękawice lwa, nie? Coś tam jeszcze było. Chyba cztery tak. typy różne były. No A właśnie był tak wrażenie, ślice, że było też, więcej. Plus, wiesz, plus nie zapominajmy o tym, że po, kolejny, po kolejnym bosie którego rozwalaliśmy w poprzednich częściach, zbywaliśmy jakąś część jego ciała, która służyła jakimś celu. Wiecie, jak mieliście tę głowę meduzy, to wszyscy Ta, e, w wszyscy w kamień się zamieniali. No, to, to, to też było... No. I, tego, I tego nie ma w nowym godzinie do woży, co, to co troszeczkę no nam tak. jest to wytłumaczone tym, że urealnili tą postać bardziej, nie? Ale no troszeczkę okrojony jest ten system w porównaniu do poprzednich godoworów, moim zdaniem. To, to, to ja ci jeszcze powiem, Tomek, ciekawostkę. E, być może jej nie wiesz, ale wyobraź sobie, że jeżeli masz e, konsolę PS4, to masz zmniejszony obraz. Masz obraz w obrazie. Co? No, wyobraź sobie, że ja jak odpalam Gadowora, to między e, krawędzią telewizora a obrazem mam przestrzeń około 5 cm, więc e, gram w odpalonym oknie, tak jakby, bo PlayStation 4 może by nie wytrzymało, jakby było po prostu całe Full HD, więc mam obraz w obraz. A to obrazie. Jest tak, że na początku jak włączałeś grę, to sobie źle ustawiłeś ekran? No właśnie, może... <laughs> Nie, nie, nie, no nie ma takiej opcji, no co ty? ty no, ja nie ale kojarzę, że tak było, ale to zaraz sprawdzę, aż. No to, so, to, to sobie zobacz, to od, odpal sobie gadowora po prostu, tak? Nie, nie wiem, czy masz taką możliwość. E, no, ale ja, nie, no, kurwa jest, no bo próbowałem wszędzie ustawić, tak? No nawet mnie nie wkurwiajcie, jak jeżeli przez to tyle godzin nie miałem w oknie to odpalone, ale mi się wkurwił. No, e, nasz... to jak ty będziesz szukać czy jest tam e, Odpalam, ten letterbox no, to, to odpa, jak odpa, już odpa. jesteśmy przy właśnie tym jak ta gra chodzi o grafice to rozumiem że grałeś na zwykłej czwórce tak no nie no na xboxie pro no, to, o, słuchaj no bo pro ma dwa tryby ma 4k i 60 klatek a ty grałeś w tym trybie który ma 30 klatek i full hd e, No ja nie, nie miałem nie, ja nie mogłem nic sobie ustawić Tomek nie i... mam żadnych opcji i zmierza do tego, że e, ja, gra, ja, ja grałem oczywiście w 4K 30 klatek, bo ja mam gdzieś te 60, 60, 60 klatek e, i grafika naprawdę na ten czas, kiedy ja w to grałem to pamiętam, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Tam po prostu każda tekstura była tak dopieszczona, że no ta gra deklasowała wszystkie, wszystkie gry, które ja widziałem na Xboxie One X, tak, pod względem jakości samej oprawy graficznej i, i i, ja, i, I no bo ty grałeś na zwykłej czwórce, ty Rafał też grałeś na zwykłej czwórce, i jak on się tak. E, dobra, więc ogólnie gra wygląda zajebiście, jest zajebista, Tomek ma prawa. Tomek, patrzyłeś 60 klatek? Patrzałem, i powiem ci, że jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, to powinno się tylko tak grać. Się zmienia diametralnie, jeżeli chodzi o, o odczucia z gry, wiesz? To, to, nie wiem, jak to opisać słowami, ale ta gra Aha. powinna chodzić normalnie w 60 klatkach, tylko że jestem dziwka na grafikę i nie chciałem tak grać. Ale to... <laughs> no, to mówisz, i... że powinna chodzić, a sam z tego nawet nie korzystasz, tak? No bo ja ale jestem jest graczem konsolowym. Ja, mi, ja nie chcę, żeby gra chodziła mi w 120 klatkach. Ja chcę mieć jak najlepszą możliwą grafikę po prostu wyświetlaną nie, nie, na tej konsoli, nie, nie. tak? No to ale ja no. kojarzycie jak tam yy, są takie dwie postacie yy, które są przeogromne jedna jest w centrum naszego świata ten wielki chodzi wąż z trainera, o, Tak, genialny jest, no jeśli to... chodzi o jego język i to jak, jak bo ja na słuchawkach grałem, ja większość gier ostatnio tak. grałem na Serpent, serpent I rozumiem, to, tak. co oni zrobili z, z tym mitycznym językiem, to jest po prostu klasa sama nie, to, w sobie. To, to, to, jest, to jest mega, nie? Ale to, że wąż jest, powiedzmy, że w miarę blisko nas, bo on bo, bo, no, tam gdzieś cały czas go sobie możemy oglądać z różnych pozycji i widzimy, że to jest, wiesz, nie? tam, wiesz, jakieś tło wyrenderowane. Eee, to w tych zaświatach jest taki, którego można przegapić, bo, bo, bo on jest eee, jaka, na granicy. To jest coś, nie? To Ej. jest tam taki jakiś orzeł, ptak wielki, nie? No. Eee, ja sobie wszedłem w tryb fotograficzny i mogłem sobie w wyostrzyć, wiesz, tam jest domyślne ustawianie ostrości na postać i było, wiesz, albo na Kratosa, albo na postać pierwszą i, wiesz, złapałem na tym rozmytym orzełku, wiesz, mega ostrość, nie? I, I okazało się, że on też jest całutki, wiesz, zrobiony, tylko, że tak wygląda, wiesz, jak przez mgłę rozbyty. Mhm. Więc więc to też nie jest żadne takie tło. No, nie, no jeżeli chodzi o grafikę, to to jest, to jest chyba jedyna z, jedna z ładniejszych gier, jakie do tej pory się pokazały na konsolach. To, to, to trzeba przyznać. Tak, pełny, pełny honor można zwrócić, jak najbardziej. Ej, a jeszcze... Bo tak sobie, wiecie co? Bo w sobie wszedłem w tą wyjebaną konsolę. Nie mam tam takiej opcji. Rafał, ty, ty masz wideo opcję HDR? W Gadoworze? Nie wiem, bo jestem w innym pokoju, no. Aha. Ale widziałeś, wysłałem ci zdjęcia. Tak, ale masz mikramy. też HDR-a. I może... Kurwa, no nie mogę nic zrobić. Rozumiecie, że ja nie mogę nic ustawić w tej grze? Nie, Mim nie wiem, gdzie Mam hdr ale ten... Tak, ale może grać i go rozpoznaje. Pomimo tego, że masz upośledzonego, to może ci go rozpoznaje i no coś ci robi No rozpoznaje, no włącza się w hdr ale co to ma za znaczenie w odniesieniu do rozciągnięcia ekranu? No proszę cię. No bo kurwa nie mogę nic zrobić i nie wiem gdzie tu znaleźć, żeby go rozciągnąć. Czy może jemu w 720 roz... chodzi? Ale no nie wiem. No kurczę, nie mam pojęcia czemu się tak dzieje. Dobra, y, zobaczę sobie to jeszcze, ale, ale szukam i nie mam żadnej opcji wideo. Wideo mam tylko dwie rzeczy. Albo mogę, albo mogę ją. Y, mogę zrobić Brightness i HDR, który mam zablokowany. Nie wiem. To, to A? nie jest tak, że w głównym menu będziesz miał tą opcję? Na początku. No bo jestem, jestem w głównym menu. Ale tym nie z pauzy opcję, tylko, tylko takim jak wychodzisz, gdzie masz wczytywanie gry i w ogóle. W głównym menu, gdzie mam las. Na, w, w lesie jestem. Tak? To nie mam tam takiej opcji. Mam bardzo dużo opcji związanych z Gadoworem, ale nie mam takich rzeczy. Nie mogę nic <śmiech> zrobić. Jak już się zdecydujecie dalej nagrywać, to dajcie mi znać, co? Dobra, okej. Okay. No dobra, już nie gadaj, no. Dobra. E... A weź, czekaj. weź. W, w telewizorze, jak masz y, ustawianie y, obrazu, czy ma być wiesz 16x9, czy oryginal, czy, czy coś ten desej to Aha, to co mi się wyświetla, się. tak? Co? No właśnie. Nie, ja no spróbuj, po... może masz to przestawione. Nie, 1080p. 1080p mam, 1080p, bo właśnie zmieniłem HDMI, 1080p mam, normalnie mam. Ale nie 1080p, tylko mu, mi chodzi o rozciągnięcie. Masz taki guziczek, który zmienia z mam x nie, nie, na, na 16 Nie 9 Wiem o, wie, o co ci chodzi, ale nie mam. Ale... Nie mam. Ej, dobra, bo ja nie jestem jakiś upośledzony, no, do chuja. Po prostu coś jest... Jesteś, Czary. bo grałeś w Godwora, kurwa, na ekranie mniejszym o 5 cali. Eee, wiesz co? Sprawdziłem ten twój guziczek i wszystko się pierdoli. E, jak, jest, e, jak jest powiększony. E, jak jest zoom, to jest zoom. Jak jest ten, to jest ten. Nie, to jest standardowo... Jak już oryginal, wiem, to czemu. ci nie rozciąga. Tak. Ja, ja, ja w ogóle wam wyślę, nie? jak to wygląda. Dobra, yy, yy, jedźmy dalej. Yy, może przejdźmy w końcu do plusów, ponieważ ta gra ma... Aha, bo zaczęliście mówić trochę o tych plusach, ale może właśnie przejdźmy do takich konkretnych plusów. I yy, yy, ja bym się chciał skupić na samym yy, dzieciaku i tym, jak Kratos rozmawia ze swoim synem. Yy, czy to jest fajne, czy to niefajne, czy ta chemia wam się podoba. Poza tym, że jest kompletnym chujem. Naprawdę jest kompletnym chujem O, widzę, specjaliści teraz tutaj się będą wypowiadać na temat rodzicielstwa. Słucham. O, o, nie, dlatego zadałem Wam pytanie, tak? A, a, a, w, a się wcale, my... ja się wcale nie dziwię. Że, że, że On jest taki, wiesz, yy, sztywno się go stara gdzieś tam wychować, bo to gdzieś tam fabuła doskonale tłumaczy. I, i to się zmienia na przestrzeni całej rozgrywki wielokrotnie, nie? Więc mi się ta chemia bardzo podoba, szczególnie oczywiście mówimy o oryginalnej ścieżce dźwiękowej, która odkrywa to wszystko tak zaprojektowane, jak powinno być. I, no i ta chemia jest bardzo dobrze doprowadzona. Wszystkie te, wiesz, rozmówki, które są pomiędzy, kiedy tam jedziecie windą, czy płyniecie łódką, to oni cały czas tam ze sobą debatują, nawet starają się skomentować każdą walkę, bo, bo, bo młody jest przecież szkolony przez ojca, tak? Więc jakieś tam słowo komentarza po walce jest potrzebne. Chociaż tutaj trochę miałem pewne, kolejny dysonans. Eee, no bo tak, z jednej strony zrobili, mały taki system oceny zależnie od tego jak zakończyć walkę no to może tego syna pochwalić albo powiedzieć, że mógł się bardziej postarać nie? na pewno to zauważyliście to jest chyba fabularnie zrobione i chyba na to nie, nie masz wpływu Tak, dlatego masz wpływ. masz Kratos jest chujem masz Nie, tu to jest ty... fabularnie nie, zrobione nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to z was są leszcze w takim razie To nie jest zrobione fabularnie, tylko bardzo często może go chwalić Jeżeli masz do koksionego młodego i pozwalasz mu ostatniego wroga zabić To wtedy go pochwali no, kwestia sporna, musiałbym włączyć no dobra. Je od ja, ja to. Nogę, ja pewnie ale tak jest, pewnie przy, tak jest. przy każdych mopkach, takich małych walkach, ja mu, mu, nie chciało mi się biegać za nimi, więc po prostu młodymi, yy, młodym dociskałem ich do końca tym łukiem i, i zawsze wtedy było, że, że tam się wyrabiasz czy coś, że nawet nieźle mi poszło, no nawet nieźle, coś tam, coś tam. Mhm. Natomiast miałem takiego odblokowanego perka, że za każde zabójstwo to porem yy, troszeczkę ci tam odnawiało życia. I był taki moment, kiedy wiesz, przy, przy trudniejszych walkach sobie zawsze y, sam kończyłem te jedną, dwie ostatnie postać i pomimo tego, że trzy czwarte walki mógł młody po prostu zadać najwięcej obrażeń, bo to była wiesz, trudna walka i ja skupiałem się na uciekaniu, a, a młody zabijał y, i wiesz, zadał powiedzmy 80% demedża z całej walki, ale ja na końcu, wiesz, y, end cios zadałem i, i on powiedział, e, mogłeś się bardziej postarać, kurwa, nic się, wiesz, tam nie na uczyłeś, nie? Więc yy, mogli trochę bardziej, skoro już się pokusili o wprowadzenie tego, yy, tego trybu, to wy go nawet nie zauważyliście, dokładnie tej opcji oceny. Ja, ja byłem przekonany, myśli... że to jest narracyjnie tylko zrobione, nie? Że pod wpływem przechodzenia fabuły... Po prostu, no ale tak, ale ty, ty w ogóle zignorowałeś walkę młodego, tak? Więc ty mogłeś to pominąć. To Krystian z kolei mówi, że go bardzo dużo używał, ale też y, temat zignorował, dlatego że widocznie kończące ciosy raczej on zadawał, nie? Że się nie, wcale nie, nie, dziwię. nie. Zadawał mi, ale jakoś nie zwróciłem tak na to uwagi, tak jak że ja się wcale nie dziwię, że Krystian go zignorował, że ja ignoruję tego gówniaka, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o od strony mechanicznej, to nic by nie zmieniło się, jeżeli Kratos by szybko wyjmował, wiecie, tam, spod spazuchy łuk i strzelał, nie? Bo w poprzednich częściach miał łuk. E, no, ale i, jedyny znaczy, cel, je, je, by był... się, zmieniłoby się, zmieniłoby się, dlatego że teraz możesz, tak jak mówiłem, że jak ja gram, nie, to możesz te ciosy wykonywać naraz jednocześnie. No tak, no tak ale i jednocześnie dostajesz z flanki łukiem i, i sobie, wiesz, podwójną walkę toczysz, nie? Jak najbardziej, tylko moje zdanie jest takie, że jedyny powód, dla którego w tej części Kratos ma gówniaka, to było to, że całą grę chcieli, chcieli bardziej urzeczywistnić, tak? Zrobić ją bardziej realną. I jak zrobić po prostu z Kratosa kogoś realnego, kogoś, który, wiecie, nie jest. Nie, no, no, w poprzedniej no, części, no to. Słuchaj, bo, postać jak na hama i, i wszystkich tłuk, bo po prostu miał jeden cel, żeby zabić, a tutaj go coś hamować, tak? A I tutaj naj... to jest bardzo fajnie przedstawione właśnie to, jak Kratos się zmienia pod wpływem przechodzenia gry odnośnie stosunki do swojego tego gówniaka, jak on sam się... Zmienia, co sprawia go właśnie bardziej ludzkim. Widać, że, że są momenty, kiedy chce coś powiedzieć do tego synka, są momenty, gdzie powiedział za dużo i potem go to, wiecie, nurtuje i żałuje, że powiedział, ale nie może się przyznać, bo są takie ludzkie, ludzkie po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, no, odruchy. Po których, no, dzięki czemu, jak widzisz na kratosie takie ludzkie odruchy, to, to naprawdę bardzo fajnie robi dla całej gry i fabuły. Nie? I pomimo, powiem, że on w, tak, w ogóle nie ma mimiki przez tą brodę, to po dokładnie. prostu i tak jest wszystko, wiesz, świetnie zagrane, nie? I, i tutaj trzeba przyznać, że nagroda z, ściągnięta za najlepszą ścieżkę dźwiękową pod kątem tych, tych właśnie lektorów, to. No bo, bo Ciężkie zadanie ogólnie mieli, wiecie, z Godowora Trójki, czy tam tych Ascensions, jak tam było, postać, która drze Japę i biegnie przed siebie, tak jak właśnie powiedziałeś. On miał jedyną mimikę, to po prostu rozdziawioną mordę i tyle, nie? A tutaj... Ale zauwa zauważcie, jak fajnie w ogóle... Yy... Nie wiem, może nie, nie to akcent, tylko sposób, w jaki on się wypowiada, został fajnie yy, odegrany. On nigdy nie używa skrótów typu yy, don't, tylko zawsze do not będzie mówił, nie? Tak. I do mm -hmm. not know. I to to jest jego, wiesz, taki, taki charakter wypowiedzi ostry, nie? Pełny. Tak w, w, w, wyciska te, wydukuje te słowa trochę. Ale jeżeli jeszcze tylko dokończę to, co chciałem powiedzieć, że od, od strony ojca, który ma własne dziecko, to powiem wam, że fajnie przedstawili w tej grze takie, takie relacje między, między właśnie ojcem a synem. Mimo, że na dzień, kiedy, kiedy grałem go do Godowora syna, jeszcze nie miałem tylko córkę, ale same wychowywanie dzieciaków zbytnio się nie różni od tego, co, co możecie zobaczyć w grze. Oprócz tego wiadomo, że nie latam z toporem po mieszkaniu i, i nie każę mojej wiesz, dzika zabijać, żeby jedzenie było. Tak do niektórych momentów, jak, jak były te sceny relacji między nimi, to naprawdę bardzo fajnie podeszli do tematu i tu mnie gra troszeczkę ciekawiła. Nie było czegoś takiego, wiecie, takiego zniesmaczenia z mojej strony, że o, ale fikcja, nikt by tak nigdy w życiu nie powiedział, nie? Tylko jest tam tych, taki jeden moment w tej grze, że e, gówniak się strasznie denerwuje na Kratosa, bo go niczym nie chwali, nie? Że cały czas od niego wymaga, wymaga, wymaga, wymaga, a w momencie, kiedy on zaczyna robić dobrze, no to on nic nie mówi, tak jak właśnie nie, nie skomentował i gówniak się denerwuje i tam chyba ucieka. By, była taka scena, już nie pamiętam dokładnie jak to tak, poszło. Tak, było, że uciekł. Tak I powiem rzeczywiście, że, że, że to jest dobra scena, to jest realna scena. To tak tak, jest charakter tak. dzieciaka, nie? Tak. I, I nie macie wpływu na to, obojętnie co zrobicie, wiecie, się obwiniacie, może powinniście coś źle powie lepiej powiedzieć, inaczej powiedzieć, coś zrobić albo czegoś nie zrobić. Obojętnie co by się zrobili, taki gówniak też by się tak zachował, więc naprawdę fajnie to przedstawili i dużo ta postać Arteusa wnosi do całej gry. Bez Arteusa nie. to byłby kolejny po prostu slasher, nic więcej. W ogóle wypełnia cały ten czas tej podróży, kiedy, kiedy wiesz, yy, tak naprawdę chodzisz sobie, czyścisz mapę, wykonujesz jakieś poboczne czynności, ale między nimi cały czas jest jakaś rozmowa, jakieś opowiadanie historyjek, które też buduje cały ten klimat i yy, nie wiem, realnie wygląda ta, ta podróż. Nie, co prawda to opowiadanie historyjek, yy, przynajmniej w tej pierwszej części, kiedy to, to, to Kratos opowiada historyki, to jest wiecie, na, na takim typowym poziomie, na jakim można by się spodziewać od Kratosa, czyli opowiada y, historię o żabie i skorpionie mówiąc, że skorpion zabił żabę i koniec historii, nie? I, i, i to jest, no to jest są fajne takie momenty, no w, w, w, ale jeżeli chodzi o samą fabułę przedstawianie historii, no to tak jak wy wiecie już, no to w połowie gry mnie gra do tego stopnia znudziła, że po prostu ją zostawiłem na tydzień e, i, i naprawdę musiałem się mocno zawziąć w sobie, żeby włączyć tą grę i od nowa zacząć grać, więc Troszeczkę jest tam monotonia połowie, i cały ten loop. Gry, ona w połowie gry ma taki y, moment, to trzeba przyznać. I jest, jest takie to też, zależy, wszystkiego. to też zależy od tego, czy zaczynasz, wiesz, y, iść z fabułą, czy czyścić mapę, bo, bo ja miałem znaczy, taki tam, moment. Kiedy... Tam, właśnie, jest ten moment, kiedy gra ci mówi, dobra, teraz idź, rób poboczne, idź się do, do, do, do paku i zrób trochę grindu. I w tym momencie ja powiedziałem, że nie, kurwa, nie zrobię tego i chcę iść dalej z fabułą. I, i no. Ja ma, chciałem ma to moment, robić, nie. ale tego było wiesz tak dużo, że po prostu wiesz zanim sobie tam dookoła opłynąłem jakieś jeziorko czy coś, to czułem przytłoczenie tego, że, że dobra, poszłoby coś do przodu jakieś scenka, filmiki, a tu tak naprawdę się wiesz, nic nie dzieje, kolejna jaskinia kolejna wyspa i... I faktycznie było. No ale ogólnie to zróżnicowane w miarę te tereny. Oczywiście to wszystko jest takie śmiesznie małe, chociaż się wydaje ogromną dużą krainą, a, a tak naprawdę to są jakieś śmieszne odległości. No ale cóż, tak, tak musi ten świat widocznie przedstawiony wyglądać. tak Jeszcze by, pamiętaj cały czas o backtrackingu, który tu jest naprawdę bardzo nadwyrężany. E, no, czyli? Czyli trafiasz trasą, w te same miejsce, tak. tak w którym chodziłeś jeszcze jeszcze poza tym backtrackingiem, to e, zobaczcie, to właśnie, to właśnie jest e, nie do końca takie e, fajne i właśnie jak, jak dzisiaj sobie e, zbierałem te kruki wszędzie, to potrzebowałem mapę i patrzyłem, jak jest w internecie jak jest tutaj. Powiem wam, że tragedia. Tragedia jest dojść do jakiegoś punktu na tej mapie, bo tam e, ta mapa nie jest skonstruowana z jakiejś tam drogi, nie widzicie dokładnie, które endy macie iść, bo jest chujowo zrobiona, nie można je za bardzo przybliżyć. Jest taka macie... kurwa z lat, w których macie tak. Kratos, po prostu narysowana na no. szmacie jakimś, wiesz. Tak, tak, tak, tylko, że, że ciężko jest się połapać. Jeszcze ten kompas dosyć chujowo działa, bo bardzo często coś zaznaczam i mi się nie wyświetla, gdzie mam iść nie wiem, to, tak jakby miał jakąś... Kompas nie pokazuje ci kierunku, tylko tak jakby ścieżkę trochę i, i wiesz, ty idziesz prosto a on Tak, tylko że, tylko że ja zaznaczam w Rafale ten punkt, gdzie mam iść i na samej górze nie pojawia mi się żaden symbol, nie mam żadnego kompasu tak jakby, mm -hmm. nie mam nic tak jakby miał problem ze znalezieniem miejsca i mi nic nie pokaże w takim razie e, tak to trochę, trochę ten więc powiem wam, że zbieranie kruków jest e, hardkorowe, I nie, nie ma ich dużo e, szybko je się robi ale jest hardkorowe, bo czasami ja, ja nie wiem jak dojść do tych, do tych miejsc, które są na mapie po prostu. A ile miałeś tak po przejściu gry samodzielnie złapanych z tych 50. Eee, powiem Ci, że dwa albo trzy i tylko ze względu na to, że po prostu wiedziałem, że będę to robił i nie chciałem, że odpalam filmik patrzę, o nie ma to, to nie wiem czy wziąłem, czy nie wziąłem bo pamiętaj, że w tej grze z kurkami jest tak, że one nie zawsze są eee, to jest pojbane. E, jeszcze się tak mi nie zdarzyło, ale bardzo często jest tak, że on gdzieś tam będzie leciał czy coś. Na ogół są, ale, ale, ale była tam taka sytuacja, że po prostu nie było, musiałem chwilę poczekać, o pojawił się, tak? No to zobaczymy, I... bo ja chyba Z24 mam. No, a ja je olałem, ja je, kompletnie, ja je kompletnie olałem. Więc to też bym wziął właśnie na minus samą mapę i poruszanie się po tej mapie. Ja rozumiem, że zrobili taki półotwarty świat, bo tak na dobrą sprawę macie tylko prosto albo albo do tyłu nie możecie iść w prawo albo w lewo więc e, i to i to jest takie otwarte światło jak... centralnego punktu który jest takim No tak no to, no to tak tak tak no to, no to tam ale, ale to akurat to akurat e, no dało mi się we znaki szczególnie jak no musiałem powiem wam że w odnośnie tego do tego trochę. podróżowania właśnie i, i tej mapy mnie strasznie to męczyło po po Spider-Manie e, tutaj no wy niestety nie graliście ale dynamika poruszania się i, i możliwość wskoczenia w dowolne miejsce, czy ono jest na dole, czy na górze i, i, i tempo, w jakim to po prostu wiesz, się robiło, a konieczność tego wiesz, ślimaczego tempa poruszania się w godowłoże, wskakiwania w łódkę, przepływania na kolejną wyspę, to po prostu tak mnie to męczyło, więc, yy, fakt, że najpierw odpaliłem Spidermana niestety się, yy, dobrze dla oceny godowora pod tym kątem nie skończył, no ale cóż, ale, ale fabularnie to. Bo ja też jak grałem, to Spider-Man jeszcze wtedy nie było. To też właśnie jak, jak, jak wiesz, wspinałem się na wielką górę, wiesz, wiedziałem, że tam będzie coś kozackiego, nie? W końcu się wdrapałem na tą górę, w końcu zrobiłem coś, co pozwoli mi pchnąć fabułę do przodu, tak myślałem oczywiście. To nagle oczywiście nie, teraz muszę się wrócić na początek mapy, żeby zdobyć przedmiot, który dopiero ci otworzy te, te magiczne tam kurwa drzwi czy coś takiego i w tym momencie przeważnie robiłem ok, nie, dziękuję, ja już dzisiaj podziękuję tak, już, już dzisiaj Dobra, wyłączamy ale konsolę oni też, ale oni też potrafią y, pomóc w tej kwestii, tak to jest no taki trochę fast travel, ale wiesz, fajnie jest zrobiony ale... a... nie, nie, nie, nie, nie, nie, mówię o fast travel -ę. znaczy to, że, że masz tam powiedzmy go odblokowanego przez y, tak naprawdę 90% gry tylko i wyłącznie do punktu centralnego to, to jest jedno znaczy, ale wiesz, nie licząc ta gra fasta, robi coś bardzo gra, brzydkiego, wiesz, nie? Odblokowuje ci, wiesz, tutaj wrócisz sobie inną ścieżką, tutaj sobie zjedziesz windą, tutaj nagle odblokujesz inną windę do góry, nie? Tak, dwa jak razy, najbardziej. Dwa razy, powiedzmy, wchodząc na górę też idziesz inną ścieżką na tą górę, bo powiedzmy coś tam sobie mm, odblokujesz, tak? Potem jeszcze będziesz miał opcję, nie wiem, w kluczowym momencie jakimś fabularnym, że yy, na autopilocie cię tam gdzieś zawiezie, bo, bo ty masz wtedy patrzeć, a nie jechać, nie? Tak Okej, okay, tylko wiec. że mi chodzi o to, że ta gra robi coś takiego z fabułą. Jeżeli idziesz i robisz misję fabularną i chcesz popchnąć fabułę do przodu, to ta gra robi to samo, to co ja robię z córką podczas obiadu. Ja mówię jej, włączę ci bajkę, jak zjesz te dwa ziemniaczki jeszcze. Ona te dwa ziemniaczki wpierdzieliła. Ja mówię, bardzo dobrze, jeszcze tylko to mięsko zjedz. Ona te mięsko zje. Ja mówię, dobrze, to jeszcze tego brokułka tu zjedz. Ona ten brokułek zje. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze tylko wypij soczek i umyj zęby i dopiero możesz włączyć bajkę. Rozumiesz? Tak gra ci tak. robi nadzieję, że coś się pojawi zaraz, ale zanim, kurwa, to się rzeczywiście pojawi, to ty zrobisz pięć rzeczy po drodze i i to bardzo, wiesz, znaczy, już To, to, to jest tego, ty chciałeś lecieć fabułą, a ja tak. czyściłem mapę, więc jak tylko po prostu ja coś się, się wydarzyło, to, to od razu dookoła, wiesz, mm -hmm. robiło mi się czyszczenie i zasada prawej ręki, czyli wiesz, szedłem cały czas w prawo, w prawo, wiesz, czyszłam całą mapę na tyle, na ile mi się odblokowało i wiesz, mijały cztery godziny, zanim powiedzmy znowu do punktu fabularnego jakiegoś tam szedłem, więc y, to, to wynika z tego, jak podszedłeś do przechodzenia. No tak, ale taki gracze, Lecą... jak ja i taki styl przechodzenia na pewno dużo. Dużo jest na świecie, więc wiesz, no też trzeba to o tym warto powiedzieć. To bo to odnotować. Dokładnie. No. Natomiast fajne tam rzeczy były pochowane, nie? Bo, bo kompletnie odcięte na przykład od fabuły, mówiliśmy o yy... były na przykład smoki. Nie wiem, czy, czy ty fabularnie miałeś jakieś walki. No, nie Była ma fabularnie smoków. Była walka ze smokiem. Ale nie, to nie jest walka. Nie, są... walka, walka ze smokiem, tym, który elektryką napierdziela, to, to jest co innego, nie? A tam są jeszcze gdzieś pochowane, wiesz, takie, takie Trzy, inne. Smoki są. Trzy smoki Trzy smoki i tak naprawdę z nimi nie walczysz, tylko musisz je uwolnić, ale tam są tak. takie dosyć fajne, widowiskowe też znaczy, elementy. O, o, o. Trochę robi to wrażenie, no ale to nie jest... Tak, tak, znaczy tak. inaczej, prawdziwy Kratos by zajebał tego smoka, a nie go uwalniał, a on, wiesz, tutaj się bawi... W... Nie, no bo on, on, on bo po prostu on jego właśnie. dziecko chce uwolnić smoka, więc tato, on jest dobrym tato. A, dobra. Tak, tak, tak dokładnie. Smoka. tak. A I właśnie, jak się przy, przy biciu smoków, to powiecie mi brutalność, brutalność gry. I, i poprzednie, poprzednie części, aż na granicy, wiecie, dobrego smaku. Tak jak wiecie, Boże, jak tam no. z, i, i jak wam się Bo jest Strasznie nie to, że ocenzurowane, ale bardzo pościągliwie zrobione to, co Gratos robi z niektórymi przeciwnikami, ale nie mówię, też są momenty jak na przykład temu trolo, tro, tro, tro, tro trollowi, trollowi, tak, trollowi. Tak, tak się kierą rozwalacie pół, pół, pół ryja, uderzając po prostu prosto w zęby, nie? więc są takie momenty, ale ogólnie troszeczkę tę grę ugrzecznili. Jak wy to znaczy podchodzicie w, do tego? Nie? nie wiem, czy to bym nazwał ugrzecznieniem, to jest takie... Hmm... Czuć, czuć te ciosy, czuć to wszystko, ale tak. no, znaczy nie ja jest bym, to pełen potencjał. Dla to jest coś takiego jak wyrównanie ścieżki, wiesz poziomu, żeby to wszystko miało po prostu jednakowy wydźwięk, nie? żeby się nie rozjeżdżało ta brutalność, z tym bieganiem powiedzmy z synem, żeby to było bardziej bardziej spójne, nie? I wydaje mi się, że to w tym kierunku poszło, co nie zmienia faktu, że dalej robi wrażenie, wiesz, bo tam Kratos w starych częściach w jednym momencie przedzierał się, wiesz, wchodząc pod paznokieć jakiegoś giganta, przedzierał się tam do jego serca, zabijał go i chwilę później jakieś dwie greckie panienki obracał, nie? W ogóle, wiesz, nie zwracając uwagi nawet na to, że jeszcze w jego flakach jest, nie? A tutaj w momencie, kiedy była taka scena, że, że, że skończył jedną walkę cały zlany krwią przeciwnika, bo było tak, że też skończył swoją, no to dawało to zupełnie inny przekaz, w sensie nie było przesytu tej tej postaci, wiesz, takiej właśnie w formie mocno dojechanej, nie, zalanej krwią i kiedy gra ci takiego Kratosa pokazuje, to, to po prostu aż, wiesz, słyszysz po cichu bębenki greckie gdzieś tam w tle, które grają, nie? No jest ten kluczowy Z... moment w tej w tej grze, że, że, że ta gra wszystkim, co tylko może zwiastuje ci, że zaraz zaraz zobaczycie takiego Kratosa, jak, jak był kiedyś. Nie? I tak Dokładnie, no, on, dzieje, on go tak. chowa, on go chowa, on go nie pozwala wypuścić na, na wierzch, nie? To jest zresztą, wiesz, pokazane, jak się całkiem zmienia kolorystyka, kiedy, wiesz, wchodzisz w szał sparty, który, który masz prawie tam od początku odblokowany i jakim wtedy jesteś kozakiem na gołe pięści i... I cały czas chyba, co chcą nam pokazać. Czyli co, zmierzamy do tego, że gameplayowo dużo rzeczy mogłoby być zrobionych lepiej, niektóre były niepotrzebnie zrobione, niektórych zapomnieli. Ja myślę, że to była taka trochę wizja artystyczna, ale trochę przegieli w kontekście, wiesz, no bo mi to nie przeszkadza z jednej strony, że tych troli, powiedzmy, było kilku, czy kilkunastu takich samych, czy ogrów, czy, czy tych kamiennych, nie? Ale każdego zabijasz tak samo. Każdy nosi no, ze sobą kamień, każdy odpierdalasz tą samą po prostu... Yy... Wręcz powiem ci nawet, że na segmenty ta gra została podzielona i mogłeś segment 1, 2, 3, 4 i one się zaczynały, kończyły i środek był identyczny, tak? A, ależ oczywiście. Tak, ale yy, no, yy, zgodzę się, że to było yy, takie chujowate yy, zdeczka. Tak. Ja, ja, chcia, ja chciałem jeszcze wam powiedzieć, że graficznie lokacje. Te różne krainy, śnieg, tutaj jakieś baj bajkowe, tutaj jakieś, nie wiem, lochy, skały, jeszcze e pływanie stateczkiem, no to już takie, hm, hmm, zostawiam chociaż nie przypominam sobie gry, w której po prostu zamiast chodzić po lokacjach, pływało się statkiem w, w oddalonych od siebie, może jakiś assassin, ale to też nie, ja myślę, nie na że to taką było skalę. specjalnie zrobione po to, wiesz, bo kiedy biegasz, to non-stop masz jakieś opcje, żeby coś podnieść i, i coś zrobić, nie? A, A no, no, no, tutaj tak, chodziło tak, o te tak, dialogi, tak. żeby po prostu wypełnić tymi dialogami i, i wiesz, to równie dobrze mogło no tak. tam być. Poza tym so, chodziło so, też o jak... poziomowość, bo ta woda się, wiesz, ma chyba tam przez całą historię gry kilka poziomów nie? E, swoich I, i, i to też łatwiej było rozwiązać i poniekąd wytłumaczyć ten backtracking, e, ale, ale jeszcze ktoś, fajnie... ja pytanie też fajnie wzięli, zrobili tak zwany ten comic relief, nie? Jak, jak, jak zdobywacie głowę jednego ziomka, to powiem wam, że on mi tą grę wywrócił o 180 stopni, nie? Jemu się gęba non-stop nie zamykała, on non -stop coś gadał, różne śmieszne historyki i to powiem wam, spoko. że potrzebne to było, bardzo to było potrzebne tej grze. Tak, tak, bo, bo, tak, było, bo, bo, bo... bo Nie kleiła się rozmowa między Arteusem nie, a Kratosem, więc tam nie. No, ja może... no, Kratos, jest pomaga Kratos. Kratos jest chujem. Kratos jest chujem no dobra, no Rafał, bo powiedz ja też mi, słyszałem. bo, bo, bo no? ja nie przefrunąłem i Tomek też nie przez y, Walkirię, a mówiłeś, że te walki no są podobno jakieś, nie wiem, ciężkie są po, powiem, wam, powiem wam tak, że ja przyzwyczajony do tych wszystkich platyn to na ogół wale na najwyższe poziomy, tak? No bo jest mi to potrzebne do platyny. No tutaj w gadoworze akurat nie muszę, więc wziąłem sobie na normalu, standardowo. No i tak powiem wam, że już jak tak dokoksowałem do, do się to tak od dwóch trzecich gry, 2/ trzecie gry, to ja nie pamiętam, że on zginął, nie? E, no i, i, i aż, aż tak do przejścia gry. Eee, przy Bosie, to ja nie musiałem w ogóle tego bossa powtarzać a, ani razu. Eee, no mniejsza to może już po prostu jestem przyzwyczajony, że, że gram na, na, na, na wyższy poziom trudności nie, no Ale, ale... Ja tak samo od dwóch trzecich gry, jeżeli chodzi o wszystko, co jest związane z fabułą, to po Nigdy prostu nie nie lecę na full pasku zdrowia, nawet mi nie umyka tego zdrowia. Ani no i, i mniej więcej mi mam tak. Mam swoją samo. No, technikę, ale... mam swoje perki odblokowane <śmiech> rozpierdalam ich atakami specjalnymi po kolei. no E, tak, i w grze, e, jak z pewnością wiecie, są te walkirie, tak? Czyli wchodzicie na ogół, są to jakieś chambery, jakieś y, komnaty, które są po prostu zakryte, e, wchodzicie tam i, e, i, po prostu walczycie z walkirią. Musicie oczywiście Ale tam do niej poza, podejść. Poza fabułą to są takie wyzwania. Po, poza, poza fabułą wiem, że jeżeli e, zabijecie je wszystkie, ich jest 9. 9. Jeżeli zabijacie ich wszystkie, to będzie zajebiście. Nie wiem jeszcze, bo dopiero zabiłem jedną. I, ale słuchajcie, e, brałem... No trofeum no, może e, Tak, tak, tak. Ale, ale wiem, że jeszcze dostaniesz chyba coś zajebistego, jak, jak zabijesz 9. W o, ogóle pewnie, to jest tak. tak, to jest tak, że zabijasz ich 8 i 9 to jest już taki boss, nie? I on ci się tam oblokuje, idziesz do niego i go zabijasz. To, to tyle się doczytałem i na pewno będę to robił. E, słuchajcie, z walkiriami jest tak, że to jest zupełnie inny poziom zabawy e, ponieważ jeżeli nie będziesz blokował e, to umrzesz i po prostu walki są już skillowe, ta walka jest skillowa to jest chyba naj najtrudniejsza walka w całej grze wszystkie te walkirie e, tak, ponieważ e, walczyłem z jedną 3, 4, 5 podejść stwierdziłem nie chyba jestem za słaby jeszcze to było w połowie gry. Jestem za słaby chyba i olewam to. Teraz już jestem dokoksowany, walczyłem z jedną, no męczyłem się tak, z 20 minut się pomęczyłem, pokonałem ją, i pójdę sobie, pójdę sobie do następnej. Więc tutaj troszeczkę musicie pobronić, tarczą pobronić, trochę się poturlać, no i patrzeć na ataki, i to chyba, to, to są chyba najcięższe walki w tej grze. I dają satysfakcję. Po pokonaniu takiej walki da, daje to satysfakcję. Eee, no, no, no to i ja miałem to, to samo właśnie w połowie gry, kiedy tam odblokowujemy możliwość otwierania tych komnat, to spróbowałem, dostałem w pierdol kilka razy, poszedłem dalej z grą. No, no, no, no, no. To, to miałem to samo. Później będzie lepiej. Aczkolwiek trzeba to do tego podejść, przysiąść i po prostu poginąć parę razy i zobaczyć, o co chodzi, o, o co chodzi w tych walkach. No bo one są, one są po prostu skillowe, tak? Więc trzeba się nauczyć troszeczkę tej mechaniki i ogarnąć, co, co tam się będzie działo. No, mnie no. trochę też denerwowało na siłę takie zaimplementowanie elementów RPG nie że wiesz, bronie, statystyki, podnoszenie swojego no, zbroi itd., itd. to kompletnie nie było mi do niczego potrzebne i przez długą część gry nie używałem tego. Aż doszedłem do momentu, kiedy po prostu no, musiałem swoją postać podpakować, bo ginęłem od każdego pierda, jeżeli chodzi o przeciwników, nie więc no z jednej strony fajnie, że takie coś włożyli do gry, ale z drugiej strony jest to kompletnie niepotrzebne w tym gatunku. Jeżeli chodzi o to, nie? Bo Assassin's Creed też już ma elementy RPG, ale niekoniecznie chciałbym, żeby kolejnego do War miał, miał coś takiego zrobione. Te, te zdolności jak najbardziej, nie? Wiesz, te, te drzewko ze zdolnościami, ale nie, że wiesz, że ekwipunek, statystyki i tak dalej, i tak dalej, bo ta gra się zmieni z, z tego, co jest w, w, w Excela, gdzie ale będziecie porównać każdy to... procencik, nie? ale to też miało taki zamysł ja, mając y, odblokowane prawie tam chyba najmocniejsze już zbroje, przynajmniej większość z nich jakieś te legendarne i tak dalej, powbijane też, co, co tam trofea nawet za nie są y, to one stawiają, wiesz, jedna stawia mocno właśnie na, na zrobienie sobie tanka, czyli wiesz, na witalność na obronę, nie? Inne na atak inne na runy, albo na częstotliwość odnawiania tych run więc y, zależnie od techniki walki po prostu możesz w różnym Kierunku to pójść. Jakoś to trzeba było wiesz gdzieś upchnąć, a drzewką umiejętności już i tak było za bardzo rozbudowane, nie? Ja, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że powiem wam, że jak ja zacząłem grać w tego Godowora i tak pograłem parę godzin w niego, to ja sobie stwierdziłem, że to jest po prostu God of War nowej generacji, że mamy otwarty świat, chociaż w Godoworze nigdy czegoś takiego nie było. Nie było jakiejś takiej mapy, i po prostu, że możemy sobie misje wybierać, questy sobie wybierać, nie było czegoś takiego, ale jednak nowe gry nas do tego zmuszają i mamy już to otwarty świat, i mamy pierdylion no questów. I mamy milion już, rzeczy do zbierania. Tak, no i, i, i właśnie pracę. po prostu to jest to jest God of War po prostu powstał sobie dla graczy, którzy są już do czegoś przyz, przyzwyczajeni, którzy po prostu oczekują dużej, długiej historii i po prostu dużo rzeczy do zrobienia w grze. No i no i niestety e, poszedł za, za duchem tego wszystkiego, tak? Znaczy to też jest spoko, e, że i, wiesz, i tak to wygląda. I RPG też do tego. No. jako nagrodę za pokonanie ilość tam powiedzmy tych kamien kamiennych ludków nie? poza tym musimy jeszcze koniecznie powiedzieć o krasnoludach którzy są po prostu najlepszymi postaciami takimi pobocznymi chyba jakie wiesz gry ostatnio wypuściły no, ta, ta, ta para tych braci krasnoludów to mnie mega zrobiła tak a, no to, tak, tak, czy... tak bo on, on, oni, oni się śmiesznie dogryzają tam czasami. No w ogóle e, wprowadzają tak. bardzo dużo takich, wiesz... No e... i, i, i, ta, i ta wiedźma ogólnie, ja, ja myślałem, że tam coś zaiskrzy, ale... No, znaczy, no, też, też z tą całą dzieje. wiedźmą i ze wszystkim to się wiąże końcówka gry o której Rafał jeszcze nic nie wie więc tu, tu, no to, no, zobacz... to się tam nie, nie pędźmy ale, no, ale dobra, ale krasnoludy są kowalami, tak? tytułem wyjaśnienia, tak. więc yy, tak, tak, do, tak. Nich do nich często normalnie jak w Tolkienie dla nich coś zbieramy i, i ogólnie spoko jest z nimi ta cała historia, że, że mają swój no, jakby tam napisany jakiś świat, mają swoje możliwości, umiejętności i my się uczymy tego, kim oni są powiedzmy też przez tą grę, więc to jest No od strony fabularnej bardzo fajnie ich przedstawili, ale od, pod kątem mechaniki gameplayu to już miałem, już na granicy wytrzymałości byłem, gdzie e, mój, mój, mój toporek był za słaby na przeciwnika, dopiero jak jeden z krasnoludków pierdolną młotkiem w niego pyk raz, to dopiero wtedy mogą go pokonać, nie wiesz? Znowu no element growy taki... No bo to jest no. To, to, to jest znak po prostu i ten znak jest, wiesz, a jeszcze najlepsze, że te znaki się na to porze świecą potem, jak on ma na je na plecach. tak Ale ma, fajnie. Od, od, chuja, ten, od chuja tego ma. Ta te, te, te, te, te e... dwójka krasnoludków bardzo fajnie się wpisało w tą i, grę, nie? I, I też oczywiście przedmioty są normalne, później trochę unikatowe, legendarne, epickie i w ogóle to, to tak w ogóle według was yy, nie dziwne, że ten świat jest taki pusty i wymarły? Trochę to, jest to, to chujowe. Trochę, Powiem trochę, ci, trochę jakby, jest to trochę chujowe. Galaliście. Bo wiesz, wie, wie, wiesz Rafale, co, co się zastanawiałem? Kurwa, no jest tych dwóch krasnoludów, kowali, ale dla kogo oni, kurwa, wykuwają? No dokładnie. Nie? Dla kogo oni robią, No jak ten cały no, świat? Kurwa, jest jak jest tylko... God of War tylko chodzi, nie? Kratos z synę chodzi po tym świecie. Dla, dla kogo ale oni tam jeszcze mówią, wykuwają do To chuja, jest nie? spowodowane tym, że oni sobie chcą zrobić z tego trylogię. Nie wiem, czy zrobią, czy, czy, czy nie zrobią, ale to na to wygląda, bo spokojnie w tej pierwszej części mogło się pojawić więcej tych wszystkich bogów nordyckich, więcej postaci i tak dalej, i tak dalej. A tak ale naprawdę mamy styczność... Y z Zapomniałem że tak naprawdę chodzi... z paroma postaciami i koniec. Yy, ale jeżeli chodzi o oryginalnego dowory, w sensie pierwszą trylogię, yy, tam byli ludzie. Jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, jakieś. Byli, takie... byli, tak. O, oni, o oni walczyli wie. na przykład. Pamiętam, że bier, brali udział w walce, my im pomagaliśmy, tak? Brali udział e, w walce nie. albo gdzieś tam, no, pukałeś panienki, no to one same nie czekały na kratosa przecież, kurwa, wiesz, no w jaskini, nie. nie? Tylko, tylko gdzieś tam były elementem jakiegoś, wiesz, wystroju wnętrza, powiedzmy, mm -hmm. częściej uczęszczanego, e, również no tak. przez innych. No to, to, to, to, to może trochę zabrakło się... takiego takiego Ta. tumu, bo faktycznie jest to taka totalna pustka. no Idziemy przez las, spotykamy jedną babkę, potem tonę przeciwników, wszędzie i, i dwóch krasnoludów, nie? i paru bogów. Koniec gry. Nie tak. wiem, też za dużo nie spotkaliśmy, bo tak naprawdę. No nie, to no, dwóch no właśnie telkons. mówię, cały świat jest taki wymarły tak naprawdę. Oni tam, nie wiem, we trzech siedzą kurwa w pokera, grają, wiesz, na górze, czy, czy tam ilu ich tam jest. I... Bardzo możliwe. Tym bardziej, możliwe. że wiesz, przez całą grę za każdym razem, jak, jak coś się dzieje, jakaś akcja, walka z tym Bradem Pitem, czy coś jakiegoś, jakiegoś innego ostrzejszego, to cały czas słyszymy, ojojojo, jak oni się dowiedzą, że ty to zrobiłeś, to marzysz przesrane, ojojo, jak oni się dowiedzą, że ty to zrobiłeś, to już jest koniec. A tak naprawdę nigdy nic się nie dzieje, nie ma żadnego zagrożenia, aż na sam koniec gry po napisach końcowych i dopiero wtedy masz, wiesz, taką złość w sobie, że kurde, dlaczego tu już jest koniec? Przecież spokojnie tak. ta gra dopiero mogłaby ja... się rozpocząć. Jak ja no skończyłem kurwa, tą grę... Przez ciebie dopiero będę musiał dzisiaj to dokończyć. No, jak ja skończyłem spółecz. tą grę, to powiem wam, że zrobiło mi się smutno. Po prostu, zro zrobiło mi się smutno. Yy, ja wiem, że tam mam jeszcze poboczne, ja będę w tym świecie i tak dalej, ale to, jak skończyłem po prostu tą grę, ta fabuła już wiem, że jej nie będzie. To po prostu zrobiło mi się smutno. Yy, słuchajcie, ostatnie zdanie od każdego z was o że i kończymy. Tomek. Tomek. No, wy wiecie, jakie moje zdanie są godowo, że jeżeli chodzi o mechanikę, no to gdyby nie i fakt, że kumpel mi powiedział, że mam dokończyć grę, to bym nie skończył godowora, tak? a jeżeli chodzi o samą fabułę i grafikę i jak ta gra się prezentuje, o kształt gry, nie dziwię się, że wszędzie dostały Game of the Year i wszyscy chwalili sobie 10 na 10. Ja aż tak optymistycznie bym o tej grze nie powiedział, bo tak jak teraz sobie rozmawiamy, to wszystko sobie przypomniałem i rzeczywiście... Wiem, dlaczego grałem w tą grę i dlaczego ją ukończyłem, ale bardzo szybko o tej grze zapomniałem i to mnie troszeczkę smuci. Czekam na część drugą i wiem, że część druga po prostu zryje beret, nie? A ty, Rafał, skończ tą grę i powiedz, co sądzisz o Arteusie skończę i, i zobaczę sobie jak najbardziej, ale... Końcówka u mnie tak naprawdę zrobiła całą, całą grę, tak? Wiesz, wiecie, jak, jak, jak nie, no, film się okay, nieraz kończy, tam, to wiesz, ostatnia scena robi cały film, nie? Cześć, okay. bo ja chciałem jedno zdanie. To, to czekaj, me. jedno zdanie, to teraz moje <śmiech> będzie. Pierdole. Eee, wierzę tutaj w w opinii Tomka i wiem, że ten sznyt fabularny te ostatnie 5%, co mi zostało to, to, to zaraz dokończę i, i podpiszę się pod tym obiema dłońmi, ale niezależnie od tego, że wiesz, ta fabuła jest dla mnie mega i, i całe przedstawienie gry, to pod kątem samego gameplayu jednak mi brakowało w tej grze trochę i, i pod kątem właśnie przyjemności z rozgrywki Spidermana stawiam wyżej i tyle. Okej. Okay. Słuchajcie, pokażę wam jak to się robi. 9 na 10 najlepsza gra jak, w jaką grałem w tym roku e, słuchajcie i tym optymistycznym akcentem e, kończymy 128 odcinek podcastu bezimienny e, popisał, więc, kurwa, 26 sło... stycznia zagrał w tym roku w drugą grę Ciekawe, e, kiedy o dokładnie e, no, e, słuchajcie e, wpadajcie wszędzie e, be, facebook grupa facebookowa Coraz więcej osób jest, zobaczcie, filmik Tomka, bezimienny.pl, radio Black Widow Radio, coś jeszcze pominąłem, jesteśmy na Spotify, na wszystkich apkach, w ogóle jesteśmy wszędzie, w pralkach, w lodówkach, w zamrażarkach. Więc słuchajcie, odpalajcie nas gdzie tylko możecie, słuchajcie, następny odcinek może być dosyć ciekawy i nietypowy, być może nawet będziemy mieli gościa. Zobaczycie, zobaczycie, to może być fajne doświadczenie nie tylko dla was, ale też dla nas. Zobaczymy jak to wyjdzie i czy to wyjdzie. Tak czy siak będziemy komunikować czy, czy wyjdzie, bo jak nie wyjdzie to us usłyszymy się trochę później. Tak czy siak, ja jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że Tomek miał nagrywać tylko godzinę, a już jest z nami 2,5. Prawie, no 215, więc y, to też jest ciekawe, że, że, że, że nawet e, Tomek lubi z nami nagrywać i lubi nas słuchać. E, dobra, słuchajcie, 128 odcinek, kończymy, był z nami. Rafał Rodomyski? Dzięki wielkie. Tomasz Zawadzki? Boj! i byłem za pierwszym mikrofonem jak czyli Kristian Kendall. i słuchajcie, tak sobie myślę, że zawsze wycinam Rafała, ale dzisiaj ze względu na jedno zdanie Tomka wiecie, koło wytnę, więc trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia cześć cześć